Fiktywny podcast sportowy. Ma pan, panie redaktorze, jeszcze jakieś ciekawe pomysły na rozpoczęcie podcastu? Same. Nie wątpię. Niech redaktor Gaweł zaśpiewa. No, ale <śmiech> zwłaszcza dzisiaj. <śmiech> w związku z tym, że go nie ma. Zatańczą w koło drzewa. I... Witamy, szanownych słuchaczy, w 139. równym odcinku podcastu. Jubi Poprzednie były nierówne? Jubileuszowym. Tak, jubileuszowym równym 139. W okazji 1 września jest 139. Znaczy, nie ma 1 września ani jubileuszu. Bo pamiętajmy, bo... że nadchodzą Niemcy. <gry> tak, tak. wielki wie, czapkach. Wiecie, wiecie, co stoi na przeszkodzie? Starowych. Wiecie, co stoi na przeszkodzie, żeby na całym świecie zapanowało szczęście? Co? Niemcy. Niemcy. Głównie Polański odesłali go dzisiaj. <laughs> odesłali go dzisiaj ze zgrupowania kadry do domu. Tak myślę, co Niemcy w sporcie ostatnio wy, wymodzili, żeby tak sprytnie nawiązać. Dzisiaj na przykład pani tyczkarka wygrała w, w Skoku o tyczce złoty medal. No a ja, i... chciałem powiedzieć. No, a, niemie a Niemiec do Arsenału też poszedł. No, a ja właśnie który? No. Mertezaka. A ja chciałem, a ja chciałem powiedzieć, że raku. oglądałem ostatnio w telewizji mecz. Tak, jednym okiem spojrzałem ja tak. Oglądałem. Ja też, bo posiadam, jestem świeżym, szczęśliwym posiadaczem telewizji mhm. po mecz? latach nieposiadania. 8-2? Nie, nie, tego akurat nie widziałem, ale widziałem taki meryt <śmiech> zupełnie to. inny, Sywija grała i taki tam biegał po boisku piłkarz, co się Trochowski nazywa i nagle tak, tak sobie pomyślałem, że chyba jedyny polski piłkarz, który występuje w... To on jest no, taki tak polski, no jak On teraz. jest jak najbardziej polski, bo właśnie mi się cała jego historia przypomniała, Przecież on chciał grać w reprezentacji, listy pisał. Podobnie jak piłkarz Podolski przez chwilę też chciał dawno temu. No. Mama listy pisała, on listy pisał, ale nikt z pzp nie nie uważał, że jest to piłkarz, który mi Ale swoją drogą ciekawe jest to. O, jest butelka. Cię przywitał. A my się nie przywitali nawet. się przywitaliśmy się gdzieś tam na początku. Może 139, tak? Pytałem, czy się liczy i powiedział ten nadredaktor, że się liczy. Który nadredaktor? Gawę. Dzisiaj rzeczywiście nadredaktor. Pozdrawiamy redaktora Gawę o jego popsuty samochód. Tak, nie dojechał. Z drugiej, mam wrażenie, że w polskich mediach trochę jest tak, że y, nad, jak mówi, mowa jest o Trochowskim, o Kloze, o Podolskim, to jest takie biadolenie, że nikt się nimi nie zajął i nie grają w polskiej reprezentacji, a z drugiej strony jak Smuda ściąga Polańskiego, chce ściągnąć Perquisa, to jest narzekanie, że reprezentacja ma być z Polaków, a nie z ludzi ściąganych z zewnątrz. Tak, jak, jak to zwykle w no, polskich mediach. polskie rozdwojenie jaźni. Ale bo Polak musi ponarzekać sobie, bo, żeby sytuacji. się dobrze poczuć, no to jest przecież jasne i oczywiste od wieków tak było. Od których? Od 17 Ale tak, nawet wcześniej byliśmy jest. szczęśliwym narodem i w ogóle nie narzekaliśmy. Tak. Zamieszka. Tak. A wcześniej bardzo... nawet nie byliśmy Polakami, tylko po nie, prostu... nie wiedzieliśmy, że jesteśmy. Byliśmy, ale nikt nam o tym nie powiedział. No po tu na Mazowszu na pewno nikt nam o tym nie powiedział. Dopiero przedmieszko i powiedział dzień dobry, jesteście Polakami. Nie, nie, tutaj to przyszła królowa Bona i powiedziała z Forca z tym, że była z Włoch, powiedziała z Sforca. Ale ona powiedziała po włosku, więc i tak ich nie zrozumiał. Tak. Powiedziała Wafankule. Nie ma sensu. Przyniosła pomidora i. Bo rzeżuchy. I, I od tego momentu staliśmy się Polakami. Rzeżuchy to, że picha. Tak. No no dobra. Czyli widzieliśmy się w pomidora, można powiedzieć. No, no. Ja myślę, no. że powinniśmy wrócić do sportu, bo to jest wyjątkowo głupie, tak. co mówimy tak. w tej chwili. Tym bardziej, że odbyło się dużo tych meczów ciekawych tych, tych, tak, no, tych, tamtych. A chronologicznie to nawet. Y Mówiliśmy że, mówiliśmy, że Wisła ma szansę ale Legia nie ale Legia, Legia ma małe okazało się, że szanse się ma takie, jakie się chce je mieć no nie, szanse ma się takie, jakie się ma umiejętności, co pokazał Śląsk nie, ale Śląsk, Śląsk nie miał się czas nie, po pierwszym meczu. Nie, nie. Śląsk się nie spinał nawet specjalnie. No, ale Śląsk to w czasie tego drugiego meczu to oni nawet tak zapowiadali szumnie, że oni się będą żegnali z honorem z tymi... No, to 1-1 no, w Bukareszcie. Jakbym nie tak widział źle. tego meczu, to może bym Ci uwierzył. Ja go że... nie widziałem. A ja to widziałem to, powiem, że po meczu, po meczu Legii zacząłem oglądać Śląsk i po 20 minutach no nie dałem rady. No ja, ten... ja widziałeś. Widziałeś to, co najważniejsze. A ja pełen wiary w sukces Legii akurat siedziałem w samochodzie i tylko odbierałem komunikaty no, nie, telefoniczne. Ja meczlegi ja mecz obejrzałem cały i powiem szczerze, to chyba jeden z najlepszych meczów polskiej drużyny w pucharach od od bardzo dawna. No redaktor Zawada, któremu, że tak powiem, telefonicznie zdawałem sprawę z tego, co się dzieje, to miałem takie wrażenie, że na koniec bardzo żałuję, że nie widział tego meczu. Bo na koniec go w ogóle nie widziałem, widziałem tylko bramki. Znaczy oglądanie tego meczu już po fakt, to nie wiem, czy ma sens, no, bo zna, znając wynik, no tutaj głównym Natomiast, atutem tak. tego meczu były emocje, tak, i te zmiany no, ja wyniku. Tak. I... A poza tym głównym atutem było to, że ta drużyna naprawdę grała, że, tak. że, że robiła to w sposób składny, że walczyła i że ten wynik trzymała Trzy dwa, i to, że strzelili w ostatnich sekundach bramkę, to nie jest jakiś fart. Tylko im naprawdę się Oni się w tym meczu, lepsi. Oni tak, w tym meczu lepsi. Przez pierwsze 25 minut byli gorsi. Stracili dwa gole, a potem po prostu Spartak nie istniał. No, Legia znaczy w pierwszym meczu też nie byli dużo gorsi. Nie, nie, nie, nie byli. No, w pierwszym meczu może mieli trochę szczęścia, bo Spartak miał trochę chyba więcej sytuacji. To jest, no tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, że w, w pucharach to jest tak, że albo się ma historię, yy, nie wiem, strukturę i w ogóle nazwę, albo trzeba sobie to miejsce w pucharach wydrzeć. Wisła nie dała rady wydrzeć. Może dlatego, że ani struktury, ani historii, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, nie ma akurat... No i trzeba powiedzieć, że ten, na Apoel, ten, ten Apoel, poza, Apoel, Apoel, Apoel naprawdę jest dobra drużyna. Poza tym ten Apoel ma i historię, i strukturę, i pieniądze większe mhm. niż Wisła. No ale Spartak też ma większe niż Legia i to sport. No ale Legia właśnie sobie to miejsce wydarła i ciekawa była grafika chyba w przeglądzie sportowym, gdzie pokazywane było... To jeszcze Nie... ja bym chciał przypomnieć, i... że mówimy niebo... o trochę różnym poziomie, bo Legia wydarła sobie grę w Lidze Europa. No tak, Wisła wylądowała w tym samym Dokładnie. miejscu. No właśnie, tak, właśnie, jest... właśnie to, to chciałem powiedzieć, że wiesz, z nieba do piekła była taka, taka grafika w przeglądzie sportowym i okazało się, że tak, piekłem Wisły będzie Liga Europejska, a niebem Legii będzie ta, ta, sama, tak. ta sama Liga, tak także <śmiech> to jeszcze spokojnie. Ja uważam, że miejsce Wisły to jest właśnie Liga Europejska na, też ja, ten, na ten moment. Ja się tam, nie wiem, zgodzę, paru dziennikarzy akurat tutaj o tym pisało i tu się zgadzam, że to może nawet lepiej, bo pamiętajmy, że UEFA punkty zdobywane w pucharach liczy równo, niezależnie hmm. od tego, w których pucharach to jest zdobywane, więc e, może dzięki temu, że Wisła jeszcze trochę punktów zdobędzie... A ma na kim, bo na kim, grupa, grupa a, nie jest jakaś szokująca. A w grupie szokujące. Ligi było, było to wiadomo trudniej, to jakoś tak może nie, nie, nie... oczekujmy poza... takiego skoku gwałtownego, że z tego, że nie mamy, że nam się puchary kończą w lipcu, że nagle wylądujemy w Lidze Mistrzów. No spokojnie, dwie drużyny w Lidze Europy to już jest postęp. Tak? No Dawna tak duży, A poza no, tym, tak jeżeli chodzi o pieniądze, to też jest niby tak, że w Lidze Europejskiej się zarabia znacznie mniej. Ale weźmy pod uwagę to, że jeżeli się wygrywa grupę i wychodzi dalej w, w tejże lidze, to zarabia się całkiem przyzwoicie i doświadczenie, które ci zawodnicy zdobywają grając razem w takich pucharach, to na przyszły rok rzeczywiście może być fundament do tego, żeby, żeby, żeby drużyna normalnie powalczyła, no chyba, że nie, nie wygra niczego w Polsce. Jak le? który... Tak. Klarak powalczyła. A, no i poza tym ważne jest to, że te punkty mogą spowodować to, że nam się wakacje piłkarskie trochę wydłużą, że już nie będziemy musieli zaczynać. Z teca czytałeś. Tak, no właśnie <laughs> ja przeczytałem ja parę artykułów, z którymi się po prostu zgadzam. Znaczy to, ja też się że zgadzam. Do, tak, tak. Że to niby, no wiadomo, przegrać taki dwumecz za to nie można mówić, że to, że to dobrze, ale gdzieś tam w podtekście wychodzi, że to może lepiej nawet niż... Niż Wisła miałaby się rzucić na głęboką wodę, trafić na jakąś grupę śmierci i przegrać sześć meczów. Dobrze powiedział. Wisła miałaby się rzucić na głęboką wodę. <głosy> <głosy> <głosy> no, no, no tak, tak. Ja, ja też się zgadzam. Ja uważam, że wyjście z grupy dla każdego z tych zespołów będzie sukcesem. To znaczy, no. znaczy, bo grupy, powiedzmy, że grupy, grupy nie są bardzo trudne, Są tak? łatwiejsze niż miał Lech na pewno, na papierze no. przynajmniej. No, no właśnie może się okazać, że nie, dlatego, że Lech grał z zespołami Które z tak zwanej górnej no. półki, tak. ale właśnie z tego powodu one traktowały to jako ten czyściec Dokładnie. albo piekło i oni tam jak byliśmy, widzieliśmy ten, na przykład Juventus, co prawda warunki pogodowe były takie, że raczej powinni w hokeja powinni grać. Albo się zaprzęgi się powinny tam ścigać po tym zapadającym się pod No nie, stadionie. ale w Turynie też pokazał go, że... No tak, no ale właśnie o to chodzi, że oni to na pół gwizdka traktowali, dobrałka, a, to... a, a ani Legia, ani Wisła nie będą grały z zespołami, które sobie odpuszczą te rozgrywki. Tak, ja myślę, że w Europy jakby najważniejszym kryterium, znaczy jednym z kryteriów oceny przeciwnika jest jakby poziom piłkarzy, że... Piłkarze, którzy nie muszą się już promować, a piłkarze z City czy z Juventusu nie musieli, mogą sobie odpuścić. Piłkarze z takich średniaków europejskich, wiadomo, oni walczą o to, Kontrakty, żeby ktoś no. ich zauważył i, i mieli szansę przejść do lepszego klubu. I Liga Europejska jest do tego najlepszym miejscem. No, ale wiesz, Legia też ma w głowie to, że pokonała właśnie ćwierć finalistę poprzedniej edycji. I to... No tak, do mnie, tak jeszcze, że przerwę, jest takie... Ciekawe, ciekawe porównanie, że Legia miała obiecaną premię za awans do grupy Ligi Europejskiej, a piłkarze Spartaka premię jedyną w Lidze Europejskiej, jaką mogli zdobyć, to było za wygranie Ligi Europejskiej. No Nie było żadnej premii wcześniej za cokolwiek. Więc to też pokazuje. No bo z innego nie... pułapu startowali tak. do rozgrywek. No, jeżeli jesteś ćwierćfinalistą, finalistą, to możesz iść tylko w górę. A Legia, no Legia zrobiła rzecz znaczy, niesamowitą. To jest, to, jest, to jest piękna rzecz, bo to, to jest taki moment, kiedy, że tak trochę uderzę w banał, z powrotem zaczyna się wierzyć w to, że sport to są nie tylko pieniądze, tak? bo tutaj zespół, który, w którym są naftowe pieniądze, który jest z dużo większego kraju, który ma dużo większe możliwości. Czy można powiedzieć, że oni w jakiś sposób Lekceważyli, e, e, region, trochę przy, przy lekceważyli trochę lekceważyli pewnie przy, jak, jak masz w ale głowie, nie już, wydaje mi się, że nie w Moskwie dlatego, ale jak że... masz w głowie 2 do 2 w, na wyjeździe i u, u siebie wygrywasz 2-0 no to może w no tym momencie w tym momencie Spartak po prostu już poczuł się mecz jest wygrany możemy sobie prze, przedreptać do końca a tu nic się nie wydarzy no, jak się, no poza tym się w sporcie tak. tak się nie da no nie da się znaczy, Okej. Czasami się da, jeżeli, jeżeli przeciwnik na Barceloną, to pozwoli. Jeżeli jest się Barceloną, to no można tak. prowadzić 5-0 i przedeptać ostatnie pół godziny, jak pokazał mecz wczorajszy. wczorajszy. I, tak, no to... i, I rzeczywiście przeciwnik nie jest w stanie Tak, zrobić. ale to wtedy, jeżeli przeciwnik już też stoi i modli się, żeby tak. się mecz skończył. No? Znaczy, znaczy, bo to, tak, więc akurat wczorajszy tak mecz to powinny się skończyć w 60. Tak. minucie przez rzucenie ręcznika przez trenera <laughs> Villareal. No, to... Zanim do tego, jeszcze wracając do Legii, bo ciekawe jest tylko to, że te pierwsze dwa gole, bardzo ważne gole. Strzelili piłkarze, którzy właściwie nie zagraliby w tym meczu, gdyby nie kartki w meczu w Warszawie, bo Kucharczyk i Rybus weszli za Radowicia i za Manu, którzy nie pojechali do Moskwy właśnie z tego może, powodu. Może dlatego nie, tak hucznie potem świętowali. A ja tam bym się ich nie czepiał. No, to są młode chłopaki, A Czy są trenerzy, są trenerzy, którzy twierdzą, że wizyta w burdelu to jest forma odnowy biologicznej. No, nie chcę tu wkraczać na grząskie tematy, ale jakoś sobie trzeba radzić. Jak się nie ma... Jak się nie ma... Jak się nie ma żony, albo, powiedzieć. Albo, albo, na powiedzieć. Żony! Albo gadki, jak się nie ma i nie umie się no, tak. podejść tak. do kobiety i zagadać. Myślę, no to, ja ci powiem, myślę, że, to, myślę, że gadki to, ma, miał każdy piłkarz. Do pewnego momentu. Tak. Wiem, powiem, że mnie mniej nawet y, tak, y, nie wiem, razi to, że czterech tam młodych piłkarzy Legii poszło do burdelu, niż to, że samolot z Moskwy wylądował w Warszawie druga jeden z moich kolegów o godzinie trzeciej spotkał w jednym z warszawskich klubów Michała Żewłakowa. Także to jest... C prosto z samolotu. Prosto z samolotu, tak. Zdążył jeszcze wywiady na lotnisku parę udzielić i pojechał prosto tam... na, na zabawę. Dodajmy, że to znaczy, oni tam -miel nie mieli się... potem dwóch miesięcy wolnego po tym nie, Znaczy podobno nie pił alkoholu. Bo z tego co było widać, poszedł tam właśnie z kimś się spotkać. No, no to dobrze. nie bądźmy dla niego tacy nie, nie surowi. Nie bądźmy, natomiast Oj, o tym, tam ponieważ... tam kilka małych 0,25 butelek <laughs> wina i nikomu nie <laughs> zrobiło krzyż, krzywdy. W każdym razie kolega, który jest w był stroj Chicago Bulls? <śmiech> nie, czy w koszulce meczowej. <śmiech> Kolega, który jest kibicem legi, postanowił, ponieważ też był, świętował oczywiście awans, więc był już też trochę w stanie, więc zebrał się na odwagę i podszedł do Żewłakowa i w te słowa uderzył, że Panie Michale, gratuluję. Na co usłyszał, że Pan Michał to był Włodyjowski. Ja jestem Żewłak. <śmiech> no to chyba nie był trzeźwy jednak <śmiech> do końca. <śmiech> nie, on, on taki wiesz. On ma takie. Niezbyt. Znaczy, myślę, może w samolocie na przykład świętowali, tak? Myślę, to się, że to się, myślę, to się zdarza. Że, myślę, że tak, no ale. To, że, że zakończę oni, oni, że... oni, oni też mieli w głowie to, że oni w poniedziałek spotykają się nie z Barceloną ani nie ze Śląskiem, tylko z łks em który i tak osiągnął życiowy sukces. No strzelił, gola. strzelił Gola. A dzisiaj, dzisiaj ŁKS kupił czterech piłkarzy, nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Znaczy, kupił i wypożyczył, także tam jakaś panika jest zdrowa. Golański poszedł do ŁKS-u, jaki Mladen Kaszczelan. O, to e... nazwisko. I nie pamiętam. E... Szczot. Łukasz. Nie, nie Łukasz Łukasz to był Szczoczasz. Szczot to jest Robert, chyba. A. I jeszcze ktoś, już nie pamiętam. Szczoczasz. Ja nie mogę, jak już tak jesteśmy przy Polskiej Lidze, jeszcze podzielić się taką refleksją na temat infrastruktury i nowoczesnej technologii. Mm -hmm. Więc nowoczesna technologia to jest mój telewizor, na którym niestety wszystko widać. <głos> <głos> I widać infrastrukturę. <głos> Poza tym, że część stadionów nam wyrosła, a staramy się oglądać mecze w KD, to widzę każde źdźbło trawy którego I, nie ma. Nie, ja muszę powiedzieć, że uważam, że są ze trzy albo cztery stadiony w Polsce, na których na zburzonych trybunach, które widać, rośnie trawa. I uważam, że to już jest totalne wieśniactwo. No rzeczywiście, Może tam hodują takie rezerwowe kępki, jakim wydrą piłkarze, to przenoszą się po prostu. No, to jest bardzo możliwość świeżą trawą. Tak, świeżą trawę. Tak, Co są te stadiony? No ja Polsce. rozumiem, że nie ma pieniędzy na zbudowanie nowej trybuny i tak. Ale dalej. żeby na panią Zosię A, z, z motyk Żeby nie było. Wy... Pieliła trybunę a raczej, <gry> i, i, raczej gruzy jej... po trybunie. <gry> A może tam truskawki zasiali. To już mogliby... Jest truskawki. Mogłaby ta firma, która y, transmituje te rozgrywki, już być miłosierna dla widzów i ustawić te kamery z drugiej strony, żeby pokazywały no, główną trybunę. Da, niestety, na, no, nie, nie. Powierzę, na pewno się da. No nie, no Ty, wszystko co? się da. Dla kanału, czy jakbyś chciał, dla w Zabrzu, jakbyś chciał w Zabrzu na tym stadionie, na którym gra Górnik, ustawić kamerę inaczej? No, tam się nie da. Równie dobrze mógłbyś wsadzić kamerę w lej po bombie i widok dookoła jest zawsze. Taki... No nie, bo ja myślałem tutaj bardziej o widzewie łódzkim, ale w Zabrzu to co jest, to już w ogóle jest jak po wojnie, a to moje. No ale tam nowy stadion Niemcy... będą budować pieniądze. Może kiedyś będą, ale na razie właśnie tam to rośnie trawa nie, no w ogóle już, na całej już, długości. Już, już, a to już, już, też to ciekawa jest, jest projekt, sytuacja, tak? bo stadion będzie sponsorowała ta sama firma, która ubezpieczyła. E, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, a stadion do tej pory do niedawna nazywał się imieniem Adolfa Hitlera. Także wszystko się zamyka w jednym tam, pieklu, tam, całość. Tak. No, dobrze. E, chciałem, że, to, co, że choroba... Do, chronologicznie że... dalej? Chrono chronologicznie, czy... no to tak. Wisła odpadła, ale awansowała. Legia, Legia awansowała, awansowała. Śląsk, Śląsk zremisował i odpadł. A potem była Liga i tutaj właśnie Śląsk wziął i przegrał co ciekawe ale to ciekawe wcześniej Śląsk jeszcze wygrał z Legią na Łazienkowskiej przed pucharami także to w... i też nie był lepszy co no, ale to był ten sam kasus który powodował że Lech odnosił sukcesy z Juventusem w zeszłym sezonie bo, bo tutaj Legia podchodziła do tego meczu tak jak Juventus podchodził do meczów nie jak Juventus podchodził do meczów z, Le z Lechem w lidze europejskiej tak tutaj Legia podchodziła do meczu ligowego ze Śląskim. O, uj, Taką myśl chciałem. Ale, ależ parabola. Aś przeciągnął teraz po prostu. No, teraz nie do końca ona jest słuszna, bo Legia się szykowała na Ligę Europejską, a na co się Juventus wtedy szykował, to ja do końca nie wiem. Czy Juventus to nikt nie wie, na co się szykuje do tej pory, dlatego no. że oni w pucharach nie grają, w lidze też nie, bo Liga strajkuje. Transferów nie zrobili. No, dobra, ale to Juventusie nie musimy rozmawiać Oliwia, które nie grają, nie ten, bo grały, grały ligi inne, ale jeszcze chciałem do naszej ligi chwilę, bo tak, Śląsk wygrał z Legią, po czym przegrał z Widzewem całkiem zasłużenie zresztą przegrał z tym Widzewem Górnik Zabrze wygrał z Lechem no w ogóle też ogóle czołówki też zasłużenie, Wisła przegrała no i gdyby nie to, że drużyny z Warszawy swoje mecze wygrały y, też zasłużenie, no to cała czołówka by mecze, chociaż Legia to w czołówce nie była nawet przed tym No Legia za... ma mecz zaległy. No, ma mecz zaległy, jak no, go wygra, to będzie liderem jeszcze, żeby było ciekawiej. Także liga jest... Jak zwykle. Polska liga jest... Jak zwykle ciekawa. Jak zwykle nieprzewidywalna. O ile byłby znaczy, stanie... Łatwo można postawić na to, że Krakowie i UKS będą przegrywały... Może nie należy grać w koszulkach w biało-czerwone pasy. <laughs> po, po prostu. No nie we się jest panika, bo po pięciu kolejkach mają gole chyba 1,15 czy coś takiego. No. Zero punktów, więc. Słabo. Nie, słabo, a, słabo. Już, a już zdążyli zmienić trenera. Po pierwszej kolejce. Uh -huh. Tak, więc tam rzeczywiście nie wygląda to dobrze. No ale co, no to, to wiesz, to się będzie mielić. No, to pamiętamy, zesz zeszły sezon też taki był, że ta tabela była najbardziej spłaszczona w Europie w ogóle ze wszystkich lig. No i dobrze, no, znaczy to fajne jest, że, że akurat jest znaczy to, to. jest fajne, tylko pokazuje, że nie ma jakiejś takiej regularności, no, że, że jednak kluby te z czołówki powinny regularnie zdobywać punkty, a znaczy, zbyt wiesz, często bo... są takie... Bo tak, wszyscy dziennikarze w Polsce piali nad tym, jak, jaki to wspaniały styl prezentuje drużyna Lecha Poznań i jak to wymienia tych tam 20 podań zanim mm. odda strzał, podczas kiedy trener Nawałka wymyślił jedną prostą rzecz. Należy odciąć głowę od reszty organizmu, czyli odciąć od podań, od podań stylicza resztę piłkarzy grających w ataku i drużyna nie funkcjonuje, tak? po prostu został otoczony przez dwóch, trzech piłkarzy, podania przestały dochodzić i, i, i nie było gry Lecha. I czasami się okazuje, że prosty pomysł na, na zniwelowanie różnicy między drużynami y, okazuje się skuteczny i tak w Polsce będzie w tej lidze w tym roku, że trenerzy spostrzegawczy zobaczcie jak przestał funkcjonować zawodnik Melikson w momencie kiedy dostaje dwóch piłkarzy y, na plastra i y, wymyślił to żeby kryć go indywidualnie chyba trener Ojrzeński w meczu Korony. I Oj, te... Chyba nie, bo Malikson nie grał w tym meczu. A, okej. Okay. No to ktoś przedtem w takim razie i, i od tamtej pory Melikson jest w każdym meczu ukryty indywidualnie no i, tak, no. i nie ma Meliksona. No, i, no. no tak, to trochę jest brak reakcji ze strony Wisły. tak? Bo, bo... No jest reakcja, bo Małecki powiedział, żeby kibice sobie poszli no, na Krakowie. Tak. Małecki zwariował od tego, że go powołali do reprezentacji po dwóch latach. I... Tak, no, Ciekaw i... jestem, no. jestem w jaki sposób on ma decydować za mnie, czy mam jeść kiełbasę, czy śpiewać. No nie, no, no wiesz, do Małeckiego nie wymagajmy za dużo. Piłkarz, on, on jako piłkarz tako... Małecki znany jest z tego typu wypowiedzi. Tak, on jako tako potrafi grać piłkę, ale no, tak. wulkanem intelektu to nie jest nigdy nie będzie. No, więc. A, a, a mentalnie to faktycznie znajduje się gdzieś tam. Tak, tak. No, tam gdzie się znajduje i gdzie już kilka razy był, czyli tam wśród y, ultrasów. No, no cóż. Tak, no, on gdyby nie był piłkarzem, to pewnie by lał po mordach pikników po prostu w, w on, czasie meczów. No. Myślę, że ze szpilką by chodził razem na piwo. Swoją drogą zmiana stanowiska trenera Smudy w stosunku do zawodnika Małeckiego jest zadziwiająca, bo tak poczytałem kilka wypowiedzi. On jeszcze, on jeszcze dzień wcześniej mówił, że... Nie ma szans. Jak tu dziennikarzy każdej powiedział, Małecki, Małecki, co pan się tak dopytuje? To to szwagier pana. <grystanie> A prócz tego powołał Małeckiego po jego dwóch najgorszych meczach w sezonie, w których go widział, bo Małecki w obu spotkaniach eliminacji Ligi Mistrzów i w meczu ligowym nie miał więcej niż 40% celnych podań. No strzelił gola. No, no strzelił gola pięknego, tak to prawda. Ale A to było, tak naprawdę był jedyne, co zrobił. Co w tym zrobił, teczu, tak. tam, no. miał mnóstwo strat, no, jeżeli to masz prawda. 40% celnych podań w meczu, to tuszę, że 60% to są twoje straty. No taka, Gdzieś jeszcze, jeszcze dochodzą straty zanim za tak, bo tak. przy, bo, przy przyjęciu. Czy... No, że on też nie pobiegał za bardzo, także to nie był akurat najlepszy moment na to, żeby no ale co zrobić? No, no dobrze, no Małecki w kadrze znaczy, i tak powinien być, bo na, nadal tak. pozostaje jednym z najlepszych piłkarzy no właśnie, polskich w polskiej pan, lidze. No biorąc panowie, pod uwagę, że... Biorąc to pod uwagę... Źle, dobrze? Dobrze. Dobrze. Nie, no, no czy, dobrze, Czy Znaczy nie, dobrze, no. czy zadziwia mnie moment, w którym właśnie Smuda no, się do niego przekonał. Trener pokazał, że jest niezależny. No jak to powiedział trener Smuda... <śmiech> od siebie. No. E, nie, nie, trener Smuda to wyjaśni, wyjaśnił, że to było olśnienie. A. powiedział. Hmm. Miał olśnienie. I no znaczy Olśnienie może się nazywać 9 minut na murawie w tym sezonie Kuby Błaszczykowskiego. Może się, może, tak może się nazywać to olśnienie, bo tyle spędził w Borus i Dortmund. I o ile Piszczek i Lewandowski są w formie, no to I właśnie. Grają, grają ig igrają, igrają, igrają, igrają bardzo dobrze obydwaj. No też pytanie, co będzie, jak wrócą. wszystkie Znaczy, Piszczek, Piszczek to nie, no Piszczek no nie, ma zagrożoną nie. pozycję. E... Nie, Piszczek to jest absolutnie na, na, na swojej pozycji jeden z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy Bundesligi. Także. No ale zawsze trzeba mieć kilku zawodników, którzy się do czegoś nadają na każdej pozycji. Przynajmniej warto by było mieć. Ich. No i warto jeszcze, oprócz tego, że Małecki to wraca, Marcin Waślewski do, do kadry. No. Dzisiaj został dowołany, jak to się ładnie mówi. Hmm. No tak, no. A... Znaczy, swoją drogą to by, trzeba powiedzieć, że tak już na tego smudę możemy narzekać, ale prawda jest taka, że naprawdę powołał, ma... powołał wszystkich najlepszych. Tak, to ma w tej chwili dwa mecze z dobrymi drużynami, bo gramy z Meksykiem i z Niemcami. To jest absolutnie czołówka światowa. A jemu wypada tak naprawdę z ludzi, których on wygląda na to, że planował i planuje do pierwszego składu na Euro, no to ja nie wiem, pół składu w tej chwili tak naprawdę mu wyleciało z powodu no. kontuzji. No tak, Jeleń zmienił klub jeszcze, żeby było. Już tak podpisał? Z Lil. Będzie grał za Braniakiem. No. Albo raczej siedział z obranio. No siedzieć razem na ławce. No. Znaczy, ile obraniak... może go polskiego pouczy, chociaż jak, jak obranek się nauczy mówić o, polskiego. Od jelenia, od jelenia to, to, lepiej, to, nie, nie je... to je... lepiej, żeby mówił po francusku. Lepiej... No tak, ale to no, będzie taka ładna ławka tam. No... Ale będą siedzieli w widze mistrzów. Będą, tak. znaczy to obraniak, jest... obraniak to jeleni będzie jeleni to obraniak, nie, kto wchodzi, nie tak? wchodzi, jelenia... tak? Bo to trzeba było zgłaszanie. zgłaszanie składów. Czy nie? Może jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, no, bo nie. dopiero no, było nie, losowanie. Nie, nie, także... nie dawno. A Lil jest z pierwszego miejsca, także Lil będzie sobie tam spokojnie zgłaszać swoją drogą te grupy. Nie, jelenia ale... będzie sobie spokojnie <laughs> zgłaszać. Ale, ale nie, to nie to będzie, będzie zgłaszać tak. głównie musę są. So, jeżeli tak, chodzi o atak. Jeśli chodzi o Jelenia, to też jest zabawna historia, bo ta cała historia z Jeleniem zaczęła się od tego, że Lil chciało ściągnąć napastnika Monako. Koreańczyka, chyba. No jest. Korego nazwiska taki... nie pamiętam. Można w Czu, ciemno. Chujong, czy coś takiego. Można w ciemno stawiać, że tak. Tak, tak. E, I podobno ten, ten, ten Koreańczyk był na testach w Monako. Monaco, w, w Lil. E, Ale mu... to chodzi ci o parka Choo tak, parka kapitana Chujong. Korei. Tego, który tak, wylądował tak, w Arsenalu. W Arsenalu. W arsenalu. W arsenalu tak, tak, Historia była taka, że on pojechał na testy do Lille, tylko testy były dwudniowe. Aha. I on pierwszego dnia przeszedł wszystkie testy i następnego dnia miał mieć drugi dzień testów, ale na drugi tak. dzień, dzień testów się nie pojawił, po prostu nie przyszedł. No i odnalazł się w Londynie dzień później. I podobno nawet testy zdjęli, już tam Arsen spojrzał i <ścoughs> były po francusku, dał radę, że wszystko w porządku. Jakby, więc... jakby powiedzieć, to powiedzieć, <śmiech> Arsen, to... to, to, to <śmiech> myślę, jakby on miał nogę urwaną, to by go wziął, bo musi kogoś kupić. Tonący brzydko się chwyta. No. No, ale e, no zapowiedział nie uratuje Mertezakerem, Merte Czujongiem i no Santosem nie. Santosem, dobrze mówię, tym Svenerbacze, to on nie uratuje sezonu no, nie Arsenalowi uratuje, nie uratuje, no ale to to coś co, musi robić. Przechodzimy tak? do historycznego lania. No lanie no, jest no, o tyle historyczne, tak. że to jest od 1896 no to roku najwyższa porażka Arsenalu, także Arsenal miał wtedy raptem 10 lat Czyli był małym, małym chłopcem do bicia był wtedy, kiedy ostatni raz zostawał takie baty. Teraz jest 125-letnim yy, dziadygą. I, i znowu baty dostał. No w sumie nie wiem, czy, czy kogo, kogo się bije łatwiej. Czy gdzieś... A, to <głos> przypomniało mi się kiedyś, nawet cytowaliśmy jakiegoś działacza PZP, który mówił, że 120-letniego staruszka ktoś bije, myśląc o, czy tam 100-letniego staruszka myślał, PZP tak, o swojej organizacji. <głos> no to tutaj 125-letniego staruszka powił gówniarz z Manchesteru. No nie, no Manchester to też tam no, no, Młody, młody nie, nie jest. No, nie jest, no. no, no ale... Na, no bardzo, nasze, bardzo. Nasze, nasze utyskiwania nad polityką to znaczy, Arsenalu. Chciałbym zaznaczyć, że to słowo głównie z Manchesteru ma tyle do y, słusznego w tym jest, co zresztą wszyscy już zauważają, więc tutaj Ameryki nie odkryje, że ten Manchester jest młodszy od Arsenalu, który nie ma. Tak w tym młodzieżą. meczu był młodszy. No właśnie, bo. No, był. był. A, do tego, a do tego transfery. A do tego transfery Younga y, y, y, y, i. Younga, Phil Jones, który nagle wskakuje skakuje dwóch obrońców Evans i Jones, młodych, w miejsce teoretycznie najlepszej pary stoperów i, no i, i dają radę. I Welbeck, który tak. po, powraca i, i za, faul, za faul na nim Arszawin to powinien tak ze trzy mecze kary dostać tak, tak, i tak, wylecieć to, z boiska. Minuty powinien grać w dziesiątkę. A później w dziewiątkę, moim zdaniem, dlatego, że dwa faule, kolejne jakąś tam ten Jenkins nazy Jenkinson. Jenkinson nazywa, tak? On się prosił o kartkę od samego początku. Także to, że tam się 8 do 2 skończyło, to... Yy... Dobry pozorom to... Szczęsny jeszcze tam sporo się przysłużył. Spo... Bo... Tak, tak, bo gdyby... gdyby... No Szczęsny był, najlepszym... parę w Szczęsny był najlepszym... sytuacji wybronił. był najlepszym piłkarzem drużyny w tym meczu. Nie miał żadnego obrońcy przed sobą, bo tam właściwie... No bo to, co, to, co wyprawiał Juru z Kościelnym... Kościelny no. dobrze by było jakby według nazwiska poszedł do roboty. Po Djuru, prostu. Djuru, nie wiem... Tam, nie wiem, gyd... kadzidłem pomachać. Arsenal ma swoją telewizję, jak każdy klub szanujący się. porządny. I tam Dżuru ma taki swój własny program. Yy... On się yy... też dobrze nazywa jak na obrońce Dżuru. <laughs> Gdzie stoi, po prostu w, stoi w szatni i opowiada o tym, co się w ciągu ostatniego tygodnia zdarzyło w Arsenalu i rzeczywiście jest bardzo zabawny i, i generalnie myślę, że powinien zostać przesunięty głównie do tej pracy, bo to mu dużo lepiej wychodzi niż niż granie w piłkę, bo... A nawet coś takiego widziałem kiedyś, ten program. To jest, Tak, tak, co, ty, co tydzień jest, jest, jest taki program i, i, i to naprawdę jest śmieszne i, i znaczy, ja, do tego ja... się świetnie. Zanim padł pierwszy gol Le Manchesteru, miałem cały czas wrażenie, że zawodnicy yy, że zawodnicy Arsenalu każdy z nich mówi w innym języku i kompletnie nie rozumieją, po co są na boisku. Walcott podszedł do tego Jenkinsona w pewnym momencie, opieprzyć go za brak współpracy przy linii. Kłócili się długo i skutecznie, po czym padł pierwszy gol dla, dla Manchesteru, a za, zaraz potem drugi. Środkowi obrońcy, którzy nie utrzymują kontaktu ze sobą i, i, i z bramkarzem w dodatku, tam nikt nie krzyknął przy golu Welbecka. No to masakra, to jest w ogóle poziom... No nie wiem, no, no, tak, poziom... no... Druga linia nie istnieje tak naprawdę. No nie ma rozgrywającego. Rosycki to już jest... Trochę... Emer Rosicki tak, tak. to jest piłkarz w tej chwili do grania w Polsce. E... Mniej więcej, Na... tak, a, tak. Nie, a nie w Anglii. Nie wchodzi jakiś Koklę, w ogóle nie wiadomo Koklę to jest bardzo dobry piłkarz, tylko, no że dobrze, za tylko, dwa że on, lata. tylko, że on grał pierwszy mecz w poważnej piłce, tak? Tak, ale tak naprawdę. Tak, tak, jak mówię, za dwa lata, to jest bardzo zdolny. Znaczy, wiesz, problem Arsenalu jest taki, że większość tych piłkarzy za dwa lata, prawdopodobnie, tych młodych, tylko, że wtedy odejdzie. To będą, to będą świetni <laughs> piłkarze, tak? Tylko, że w tej chwili są jeszcze młodzi. Nie ma tam nikogo, kto by nimi jakoś. Po... Tak to jest w Manchesterze, tak? Właśnie będą albo nie będą, dlatego że nie ma liderów w tym zespole. Nie ma liderów. To, co, to, co jest w Manchesterze. Wchodzi paru młodych piłkarzy, ale tam jest ktoś, kto nawet jeśli jest młody, tak jak Runej, to on Bo, bo Runay ma... jest młody, że On jest nadal młody. Mm. I, i... A, a, chociaż a... ma młode? Znaczy. Ma, no, no, młode, włosy. Młode, włosy. Ma młode włosy. No, nowy Samson normalnie. Runej. Znaczy. A Runej to ciekawa też sprawa, bo on za, zaczyna mnie co roku zaczynam się zachwycać nowymi rzeczami w jego wykonaniu na boisku. On ma zawsze dobry początek sezonu. On trochę tak pod koniec. Ale tak, rzut, ale tak, rzutów wolnych to on jeszcze nie uderza. No, to, to, to, co on zrobił przy tych rzutach wolnych, fakt, że to jest rozwiązanie takie widać, że jest przepracowane. To, że ten Anderson no dobra, stoi. na koniec trzeba dosyć dokładnie i precyzyjnie i uderzyć no, tą piłkę. No, bardzo i... dokładnie, bo te dwa tak. rzuty wolne to było tak jak Platini ze Dwa, dwa różne, jeszcze trzeba powiedzieć, tak, bo tak. To były dwa różne strzały. W do Yanga, który jak widać ma jedną metodę Yanga koni. Yang ma taki szablon. No, no, no, no, mam wrażenie. Spod sztancji, ale dość, a... dość skutecznie to robi jak widać. Znaczy wiesz, Overmars miał taki szablon, Figo miał taki szablon, tak. Henry miał taki szablon i tak wszyscy wiedzą, co ten zawodnik zrobi, a on i tak w ten sam sposób zawsze dokręci do słupa tą piłkę i ona później wpada. Yanga to ja tak naprawdę, no jasne, widziałem parę jego meczów w zeszłym sezonie, ale no umówmy się to grał w słabszej drużynie wiadomo, no trudniej jest no rozwinąć a tutaj no, wypłynął niesamowicie nagle no i to jest cała zasługa Alexa Fergusona że on takich piłkarzy jak Young czy właśnie ten Welbeck potrafi doskonały pomysł na to żeby jego odkurzyć i wziąć z wypożyczeń też w też, tym też, młodziak straszny jest. No. no, to, to, jest, no to, to jest najmłodszy skład Manchesteru gdzieś tam od 20 lat chyba. No, ale, ale już była pora, tak? Była no pora. już była pora, tak, bo tam już się robiło trochę, a Milan się robił, więc już... Tak, już, tak, no, ale, ale schodzi, schodzi Cleverley, wchodzi Giggs nadal. Wchodzi Park i strzela gola. <grym> tak. <grym> tak, więc znaczy w tak. tym meczu akurat to strzelić gola to <grym> chyba nie było trudno niestety. <grym> no, niestety tak. Znaczy smutne jest to, że trafiło na, na Wojtka Szczęsnego, który został bramkarzem pierwszego zespołu w momencie, kiedy ta drużyna podąża w kierunku właśnie zespołu z połowy lat 90., czyli Boring. Zobaczymy powiesz, bo jak bo to, to nie jest w... złobrońca. Mertesacker to nie jest zło, ja wróci znaczy, Fermelen. Wiesz, Skilapci yy... też nie jest zły. Yy... No, ale akurat nie grał w tym meczu. No. I, ale on się też nie sprawdził jeszcze mm -hmm. nigdy na dobrą sprawę. Ja no myślę, że jakby Falsynały. się udało, jak się wyleczy Fermelen i taka para Fermelen-Mertesacker, no to już może być jakieś tam zapewnienie że tyłów. Problem jest taki, że Fermelen to ostatni mecz yy, na dobrą sprawę to zagrał w lutym chyba. Nie, no on teraz grał. No grał tak, tak, 000, ale, dlatego, tak że... ale on jest wiecznie kontuzjowany no brał, od lutego, bo on, tak. on ciągle jest modlitwa, żeby on był zdrowy, tak? I on zdrowy nie jest. A do tego piłkarze, którzy stanowili o sile tego zespołu, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli, czyli Fabregas. Wiadomo po co Fabrega, jest w Barcelonie. No, Nasri, Nasri za Nasri. Pie, w pierwszym meczu City trzy asysty. No ich siłę w meczach City i Barcelony było widać od razu. To jest nowa jakość. tak? To jest to, to co Fabregas wyprawia w Barcelonie od pierwszego momentu. I to, co Nasri zrobił w debiucie, no to, no to każdemu życzę takiego wejścia do, do zespołu. To są piłkarze gotowi. Ja nie sądzę, żeby żaden z piłkarzy, których w tej chwili y, kupił Arsenal, był piłkarzem y, gotowym no nie, no, do, na, do, do grania. To, to głównie dlatego, że Wenger z jakichś przyczyn nie chce takiego piłkarza. Znaczy bo On się uparł na, na kupowanie piłkarzy, których sobie będzie tworzył, tak? Znaczy jest piłkarz, który no, nie chciał iść do Arsenalu. Eden Hazard, tak? który mhm. gra w Lille. I to jest piłkarz, który... No wiesz, po takim odwrót będzie. Znaczy ja rozumiem, no, że... Można to potraktować jako wyzwanie. Tak? Znaczy, to, znaczy <laughs> ja patrzę... z <laughs> Patrzę na rozwój kariery Hazarda i na to, kto się jemu przygląda, kto jest jego menadżerem i tak dalej. Jasne, że w Barcelonie nie zagra. A pewnie by no, ale sobie. Już, wa, już a... w Anglii parę lepszych klubów, myślę, że się nie Owszem, konie, i, i myślę, że przy tym rozwoju kontuzji takiego Nuriego Sahina w Realu Madryt to Eden Hazard spokojnie za rok może wylądować w Realu i na pewno się tam nie zmarnuje. Jakżeż to jest przyrażające, panie redaktorze, że pan mówi, już w Anglii parę, parę lepszych klubów się o niego upomni, ale niestety to jest prawdziwe, bo Arsenal to ja myślę, że będzie tak twardo bił się o miejsca od 8-5. No, no. no nie, nie, ja myślę, że o puchary to nie ma o co walczyć. Nie. Ja myślę, że to raczej no stawiam na ósme miejsce. Oba, obie duże z Manchesteru są na pewno lepsze, lepszy Chelsea. jest Liverpool, jest Chelsea, jest lepszy, jest Tottenham na pewno, mimo, że zaczął słabo, ale ale miał lepszy, z absolutną lepszy jest Liverpool, lepszy jest Everton śmiem twierdzić, Aspenvilla, że... A myślę też zaskoczy i też będzie wyżej to jest Także... drużyna na dzisiaj, która będzie się biła ze Swansea, West Bromwich, Albion. Nie, no bez przesady. No bo no z West Hamem na... nie będzie się biła, tylko dlatego, że West Ham jest ligę niżej. Jak się patrzy, jak się patrzy no to jednak jest. No, jest Van Persie, jest Walcott, jest Ramsey. No, no, ale on, on, Oni się trochę męczą w tej chwili, bo to było widać, że Van Persie... Tak, ale to, co Van Persie w, w wykonał przy rzucie karnym, no to, tak, to, to jest... Znaczy to ciekawie. Bo to, bo... bo to jest właśnie taki piłkarz, tak, kapitan, jest... lider znaczy, doświadczony on absolutnie on On absolutnie nigdy nie, dor nie dorósł psychicznie do tego, żeby być kapitanem czegokolwiek. To jest człowiek, który zawsze psuł raczej tego typu sytuacje w trudnych momentach. E, mało tego, on no, to się... To było przy 1-1, przy 1 przy, jeden, nie, przy, jeden Pekarny, przy je... tak? Tak, i ja oglądałem ten mecz y, o, z mamą moją mhm. i powiedziałem do niej, po ustawieniu Van Persiego, powiedziałem jej lewy róg, znaczy lewy y, mój, mhm. w sensie nasz, nie bramkarza, lewy po ziemi. I on mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z ustawienia bramkarza, no nie ma szans, żeby uderzył gdziekolwiek indziej, szczególnie, że na chwilę przed y, wykonaniem rzutu karnego przesunął zawodnika do nabiegu. Przesunął go w taki, w taki sposób, że było wiadomo, że on tą piłkę tam uderzy, no nie było innej możliwości. I DH, o ile nie jest geniuszem, jeżeli chodzi o... To no, pokazało, Potem chociażby no, gol, gol Wolkota. To... No tak, tak. No. Ale parę w piłek, trudnych no wyjął, tak, wyjął, no przełam. Znaczy, bo ten karny to był jeden z łatwiejszych strzałów w tym meczu, który miał do obrony tak mm -hmm. naprawdę, bo raz, że źle uderzył, źle nabiegł na tą piłkę, sygnalizowany był ten strzał to jeszcze oprócz tego on nawet nieczysto w tą piłkę trafił i no to taki strzał to ja bym pewnie obronił jakbym umiał a, no. a, ja na przykład jakbym umiał zostałbym mistrzem świata w boksie nie, nie, nie życzę ci tego słynny, akurat jak, jak to powiedział słynny komentator na olimpiadzie w Barcelonie gdyby popłynęli wolniej to Wojdat byłby mistrzem olimpijskim no. tak się stało a, a niewiele tam brakowało no, gdyby popłynę nie wolniej, no, tylko tego brakowało. No. no bo Wojda tam zrobił życiówkę i rekord polski. Co zresztą jak się jest Polakiem i robi się życiówkę, to często jest to rekord polski, co pokazał Paweł Wojciechowski. Nie, nie zrobił życiówki, a został mistrzem świata. Ale rekord Polski pobił wcześniej. Dwa tygodnie w poprzednim odcinku. A, a, a wróżyłem mu wielk, wielk, wielką przyszłość, w sensie wielką, wysoką, w sensie 6 metrów. Okazało się, że jeszcze nie teraz, ale pewnego dnia myślę, że Z jest... drogą Tak jak już mówię, jest dygresja na temat Wojciechowskiego, to bardzo przewrotny bywa sport, bo on mało brakowało, aby w ogóle nie wszedł do finału. No, no... tam Ledwo, ledwo... Ja jestem ciekaw, kto tak naprawdę jest jego trenerem, skoro nie obudził go wcześniej no. bo w ogóle i dopiero jak no, autokar na niego czekał, to trener, go dopiero ściągnęli za kudły. Trener w ogóle mnie rozbraja, bo po, przecież po złotym medalu powiedział, że w zasadzie miał zamiar go wycofać przed tym konkursem, bo, przed finałem, bo uznał, że, że się źle czuje Paweł i tam go coś bolało. Więc ja nie wiem, ten trener jakiś taki dziwaczny dosyć. Jest wakat, może ja zostanę trenerem Wojciechowskiego. Ja bym na pewno, umiał, się, na pewno dałbym radę go obudzić. ma ten, ten, ten, ten mistrz, właśnie mistrz olimpijski, który nie awansował. Ma, e, ten australijczyk. Teraz. Hooker, tak? Hooker. Hooker. No, Gdyby Huker Akurat tego dnia nie miał zupełnej zaćmy i skoczył cokolwiek. Znaczy, to, to Wojciechowski do finału nie miał. Znaczy, Hooker, on normalnie, jak czytałem z nim wywiad, to on to jest w sezonie. W... Tak? tak, on w sezonie normalnie przed konkursem tej rangi oddaje około 600 skoków. E... Teraz oddał tam nie całe 100 chyba, czy mniej nawet. 8 podobno. A, no. tak, on, on tak twierdzi. No tak, ale, ale Hooker, jak pamiętam, mistrzostwo, nie pamiętam czy olimpijskie, czy Też coś zrobił, skrawa. zdobył z marszu. Dwa skoki oddał. No właśnie. I zdobył złoto. Bo był kontuzjowany właśnie i wiedział, że nie jest w stanie dużo skoków oddać, więc opuszczał. Od tak, opuszczał Oddał i od razu poszedł walną... wysoko, wiedział, że no, no, czasem tak jest no, w, w lekkiej atletyce, że... Tani trawodarczyk na przykład. Na przykład. Wrzuta, znaczy... Wykonuje jedną próbę, skręca sobie kostkę, siedzi na trybunach, a później tylko wychodzi po złoto, tak? Po swojej. No, no, no właśnie. To się nazywa taktyka. Skręcanie sobie no, nowi, bo no, po no, pierwszym życie. No, tak. no, a no, no. Słuchajcie, dobrze. Myślę, że teraz. Znaczy ona, następna... ona to akurat uważam, że medal medal zdobędzie pewnie, tak samo jak Tomasz Majewski, bo jeżeli chodzi Na o... Na razie poza Wojciechowskim coś to słabo jest. Bo Wojciechowski nadalem. nie był faworytem, broń Boże. Znaczy według mediów zagranicznych był, bo miał no, najlepszy bo... wynik w tym, znaczy, bo... w tym sezonie. tak? Bo, tym to... no... bo ja tak słucham tych komentarzy, oglądam oczywiście całe igrzyska, staram się... Te... Fu, igrzyska. Wróć, mistrzostwa świata. Znaczy jak jest lekka atletyka, to mi się z igrzyskami kojarzy. Całe mistrzostwa świata staram się oglądać i ja mam taką miarę właśnie jak, jak komentatorzy w mediach zagranicznych, to znaczy ja nie mierzę dokonań Morris Green powiedział, że dla niego Usain Bolt nie jest żadnym faworytem miał rację. Ani, ani finału ani nawet półfinału nie był dla niego faworytem, powiedział, że ważne jest to, co zawodnik biega przez ostatnie 2-3 miesiące i te wyniki nie zwalały z nóg, i rzeczywiście on, no, co ciekawe. No jednak, gdyby nie Falstar, to by to wygrał. Pewnie, pewnie. po czasach, jakie były osiągnięte. Znaczy, kołówkę. to był najwolniejszy bieg na 100 metrów, jaki ja w ogóle widziałem w finale dużej imprezy. Wow. No nie no, pamiętam. Je, że jeden, jeden zawodnik po poniżej 10, 10 sekund to jest w ogóle. Marian miałby srebro. Na tych mistrzostwach No i nadal byłby najszybszym białym, bo, bo, bo byłoby, byłoby rzeczywiście. Byłoby rzeczywiście ciężko powiedzieć wolniej y, niż, to, co, no, niż to, co panowie zrobili. Natomiast... Y, znaczy już nie jest najprzyprzybialny. No nie, nie, ten francuski jaką tam Le, le metier, czy jak on ha. się tam nazywa. Nie, francuski język nie jest moją najmocniejszą stroną, <laughs> jednak szczególnie wymowa nazwisk. Potencjał i siłę zawodników we wszystkich konkurencjach y, ja oceniam w lekkiej atletyce po ostatnim roku, tak? czyli ostatnich trzech, sześciu miesiącach i wynikach nieżyciowych, bo jak się patrzy na życiówki, to, to można by od razu porozdawać złote medale zawodnikom, którzy no tak, później nie mieszczą się... w życiówkę życiówkę dwóch lat, no to, to, no wiadomo, właśnie. Że to, to no, nie ma znaczenia. No tak, no tak a, a, jak no właśnie... słucham, a jak słucham, nie wiem, komentatorów w telewizji polskiej, to mam wrażenie, że oni, o, o, oni patrzą na życiówki i na tej podstawie, nie wiem, no Szymon Ziółkowski jest murowanym faworytem do, do pudła mm -hmm. na mistrzostwach, podczas kiedy wiadomo, że zawodnik jest bez formy od dłuższego czasu. No, no zdrowotne już problemy, no, no tak, no on problemy już z dłonią A przy, przy jego dyscyplinie To dłoń tak naprawdę Bez dłoni nie da się tam i, za Ziółkowski wiele osiągnąć I, i ten jaką się nazywa Mała... Małachowski, Małachowski tak. no Obydwaj mają problemy Zdrowotne I nie osiągali jakichś wybitnych wyników Nawet Nawet minimum Do, do finału Z minimum do finału Było ciężko Także to spokojnie. To, że Wojciechowski skoczył te 5,91, to rzeczywiście dla mnie był znak, że, tak, że tak, zawodnik jest właśnie, w formie, tak. że dobrze pracuje. A do tego, jeżeli my mamy w finale trzech zawodników w skoku otyczce i jest pierwsze, czwarte i siódme miejsce, to pokazuje. To jesteśmy potęgą wtyczną, jak dodamy do tego kobiety. Które przegrały wszystko no, z <grym> ale... tym Przegrały. No, no ale. ale... Ta... <grym> no tak, ale, ale. Wystarczyło popatrzeć dzisiaj na listę startową na przykład mężczyzn na 800 metrów. Dwóch Polaków, dwóch Kanijczyków, jeden Etiopczyk, jeden Amerykanin. No, come on, to, to znaczy, że panowie dobrze, dobrze trenują, to raz. Dwa, było widać, że oni znają swoją wartość, wartość swoich wyników. Obaj poniegli, pobiegli poniżej rekordów życiowych, ale e, pobiegli bardzo dobrze taktycznie, trochę się dali zamknąć, ale pobiegli fajny bieg, naprawdę. I oni, było widać, że biegną razem. E... Właśnie miałem dzisiaj taką, taką, przez chwilę miałem taką koncepcję, to z kolegą daliśmy ten bieg. Że oni może powinni się dogadać jakoś tak, że na przykład jak ich biegnie dwóch, to co drugi bieg, jeden się poświęca i na przykład kopie przeciwników po kostkach, podwadza im nogi, wtedy drugi wygrywa, a potem zmiana. Znaczy tak, tylko, że wiesz co, ćwierć finału ćwierćfinały i półfinały zazwyczaj biegają osobno. No ale nie, nie do finału, no, jak już we weszli, we dwóch do finału, to już wiesz, wtedy... Znaczy oni biegli razem ten finał. No ale tak, wiesz, to, to Znaczy to, to, to było taktykę przyjęli, bo nie pozbywali się przeciwników. Znaczy wiesz, trudno pozbyć się przeciwnika, który biegnie 20, 20 metrów przed tobą i widzisz głównie jego plecy. Zawsze można w niego rzucić kamieniem. Znaczy, obawiam się, że jak tam biegniesz do na 800 metrów i schylisz się po kamień, to możesz już potem już w ogóle do niego nie dorzucić. Do tego znaczy przeciwnika. No, no ale, ale dobry bieg, dobry bieg i naprawdę jeżeli chodzi o 800 metrów i Lewandowskiego, i Krzyszota, no to jeżeli chodzi o Europę, no to jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o świat, to nigdy w biegach średnich i długich potęgą nie będziemy. Bo tak, Że, cała Europa właściwie nie będzie. Nie będzie, I no bo... Znaczy Europa jak Europa. No. Chociaż, no, chociaż na 10 kilometrów bieg na przykład... Yy, ja, ja kibicuję, oprócz Bekele, którego jestem wielkim fanem na 10 km od zawsze, od pierwszego biegu, w którym go widziałem, to kibicuję Mohamedowi Farahowi. To jest zawodnik z Wielkiej Brytanii, który biega najbardziej elegancko, biega cały bieg właściwie na równym kroku, biega pięknie. I byłem przekonany, że w momencie, kiedy Bekele zszedł z bieżni, czego zresztą nie pokazały żadne kamery, bo realizator w Korei, nie wiem, czy on pornosy na drugim monitorze ogląda, ale na pewno nie zajmuje się, na pewno nie zajmuje się realizacją tego, co powinien puszczać w czasie, w czasie tych zawodów. No Połowy rzeczy nie widziałem dzięki realizatorowi. Nie wiem, czy on się Chung Yang-ho nazywa, czy jakkolwiek inaczej, ale serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca. I ten Mohamed Farah poszedł fantastycznie. Zaatakował na 500 metrów przed metą, no i przegrał. Pobiegł. Nawet nie znam tego, tego Etiopczyka, który z nim wygrał. Nie wiem, jak on się nawet nazywa do, do końca i nie, nie chcę mi się uczyć jego nazwiska, bo oni bo mają, oni ta oni mają taką armię tych tych, tych, tych, tych, tych biegaczy że no, Bekele to Bekele to, to, to legenda i on będzie wróci, on się wyleczy, wróci będzie jeszcze, wygra parę razy no ale żeby tak farachowi no to, zabrać złoto w takim stylu to naprawdę pokazuje, pokazuje historia, nie zawsze w elegancji siła, no, było paru biegaczy i, na, i sprinterów i, i na długich dystansach, którzy biegli tak, że się wydawało że się za chwilę przewrócą albo w ogóle, że już odmierają nie wiem, taki Michael Johnson na przykład, pamiętam. No, on był on, mało elegancki. On biegł tak, że wydawało się, że to po prostu nie ma szans, że powinien przybiec ostatni i to, i to parę metrów za plecami wszystkich. A on bił rekordy świata na 100, na 200. No, topek, o którym mówiliśmy pewnie tak, z miesiąc też temu, też też nie był elegancki. Przepraszam, e... jakby przeszedł Heinego Medina w, w młodości. No. Tak, no, natomiast znaczy, Farach przy tym wszystkim jest zawodnikiem eleganckim i skutecznym. Trochę jak był taki... Ostatni znany chyba angielski biegacz biały, zresztą Sebastian Coł, mhm. który też, też biegał bardzo elegancko i bardzo skutecznie. I rzeczywiście cały czas na długim kroku, i taki. Nie, był taki bieg wysoki, wysoki Tak, tak, on sobie tak płynął. Nie? Mhm. Fajnie się na to patrzyło. No i ten Farach biega trochę podobnie. No, ale no trudno, no, nie wygrał no, Wygrywa ten, który jest szybszy, a nie ten, który jest ładniejszy no. <grywa> to może, bo chyba Ja bym chciał jeszcze wrócić do piłki z, za chwilę no Na już... pewno wrócimy, bo jeszcze mamy no, no, tak. a, a w piłce nożnej tak, czasami się tak. zdarza tak, że wygrywają ci, którzy grają ładniej też tak, Ale jeszcze chciałbym, tylko, bo przypomniała mi się anegdotka A propos lekki atletyki, żeby zakończyć temat bo jakiś czas przed mistrzostwami, bo tego też nie poruszaliśmy, tematu pana Pistoriusa, który tam kiedyś nam się już pojawiał i e, który tym razem... Nie awansował do finału. Wystartował, tak, ale, ale jak się okazało, sobie nie poradził. Natomiast czytałem z nim wywiad, chyba w wyborczej był by, by wywiad z Pistoriusem, myślę, że dwa, trzy tygodnie temu. E, I to w ramach anegdoty, bo on tam oprócz tego opowieści o, o, o sobie, to opowiadał jak któregoś dnia w jakimś hotelu koledzy zrobili mu dowcip. Znaczy... E, no okej, okay. wyobrażam, jak mu. Buknęli mu te protezy, gdzieś je schowali, a następnie wpadli do pokoju z okrzykiem pożar, pożar. Bardzo dowcip, No ale historius bardzo się ubawił tym, no, w ogóle się, bo to chyba wesoły człowiek jest w ogóle, tak po, poza wszystkim. Znaczy Ci, że jak człowiek jest pozbawiony obu nóg i, i, i jest w pierwszej szesnastce na świecie, jeżeli chodzi o bieganie, to, to, do radości. to myślę, myślę na że... Znaczy nie wiem, czy ty widziałeś na przykład, jak on się porusza w cywilu tak zwanym, czyli wtedy, kiedy ma na sobie garnitur na przykład, albo jakiś strój mhm. tak zwany outdoorowy. No W życiu byś nie powiedział, że ten chłop, wie, że, luk, że tak. jemu brakuje centymetra mhm. ciała. To jest w ogóle absolutna koordynacja, no. No zresztą pobieżni też się porusza w taki sposób. Także ja myślę, że człowiek, który przeszedł przez coś, przez coś takiego w życiu, to, to on wie, co jest ważne. I, znaczy ja, ja mu bardzo kibicuję jako człowiekowi, natomiast y, jako robota w lekkiej atletyce y, nie bardzo mam, mam, mam, mam z nim problem. tak? No to tak, tak. Jak widać, Wszystkich czy... słuchaczy, którzy chcą się więcej dowiedzieć na ten temat, to prosimy, żeby poszuchali w archiwum podcastów tak. sprzed dwóch lat, mniej więcej. Tak, tak, tak. tak, bo wtedy to mówiliśmy. chyba no, Zdanie nam się nie zmieniło. Natomiast tak, gorąca ja, dyskusja. W międzyczasie i poczytałem sobie o nim i obejrzałem parę. Z nim, właśnie programów, kiedy występował w tak zwanym cywilu. No i rzeczywiście, świetny facet. no, Poza wszystkim. No, no wiesz, to trzeba mieć trochę samozaparcia w sobie, żeby. No, nawet trochę więcej. Trochę więcej, więcej trochę. Tak, tak, tak bo wiesz, no, żadna sztuka biegać jak się ma nogi, nie? <głosy> jak się umie. <głosy> tak, umie ci robić to każdego, <głosy> Dobrze, to jak mówimy o każdym głupim, to jak umie to umie, to proponuję, żebyśmy porozmawiali o Barcelonie, o ja ja Superpucharze tak... na Aha. przykład. Znaczy, znaczy, nie? Tak... Ale nie. mówisz o Superpucharze Hiszpanii? A o Superpucharze ja Hiszpanii wiem. już mówiliśmy. Ja wiem, ja wiem. To zawsze warto przypomnieć, dlatego że y, trener Mourinho y, przeprosił kibiców Realu Madryt, nie wiedzieć czemu po, po superpucharze pucharze za, za to, że nie wiem w zasadzie za co, bo no, znaczy oprócz tego, że że, no, że, klub, że że klub się musi za niego wstydzić i kibice muszą się za niego wstydzić no to może za to ich przeprosił, no bo na pewno nie przeprosił nikogo za to, że wsadził palec w oko i zachował się jak ostatni ham. za to nie przepraszał nikogo, także to ja mam wypisane tutaj dwa cytaty z trenera Mourinho uwaga, musisz co, co, co, coś, co tam co się coś dzieje? Co Coś za oknem jedzie? E, śmieciara! Śmieciara, polewara, i jeszcze. Tak, coś. a propos tego poziomu refleksji trenera o po jego ostatnich występach, pierwszy cytat jest taki: że ze wszystkich kamieni, które we mnie rzucono, mógłbym wybudować pomnik. Tak, tak. Żegnione komu? sobie a oczywiście, no jak? A drugi: Powinienem przyjść na świat 100 lat wcześniej. Wtedy ludzie nie byliby takimi hipokrytami jak obecnie. Zawsze mówię to, co myślę. A to szkoda w ogóle, że Bozia Język mu dała Szkoda, się... że nie myśli tylko właśnie To jest problem e, no, no, no nic, no. No on z Piłkarzem Małeckim tak. jest, no. Ten też zawsze mówi to, co myśli Tylko, że nie myśli To jest problem, to jest problem. Ludzi, którzy mówią, co myślą, a nie myślą no, no, cóż, no, no Ale ja proponuję natomiast, na natomiast trenera ten... Mourinho spuścić. Spuścić, tak. Nie, nie, nie, jeszcze do końca. Spuścić, jeszcze bo... jeszcze jedną rzecz no, powiem, tylko bo nie, nie przekonałem ja Nie, nie, bo w Szwedzi naród z natury chłodny, rozsądny i kalkulujący. Zakłady bukmacherskie w Szwecji można obstawić. Czy trener Mourinho wbiegnie na murawę? 4 do 1. Czy uderzy trenera albo zawodnika drużyny przeciwnej 3 do 1? Czy opluje zawodnika lub trenera drużyny przeciwnej 9 do 1? Czy obrazi zawodnika czy, trener, czy trenera drużyny przeciwnej 9 do 1? I kiedy PRS zwolni Mourinho? 20 do 1 zaledwie. Także zdroworozsądkowo podchodzący tak do sprawy... 20 do 1 to sporo. No, że, no czy, wiesz, 3 do 1 za oplucie, czy tam, czy to, no, a 20 do 1 za zwolnienie. W tym klubie rządzi trener Mourinho, nie PRS. A piłkarze dają sobie prać mózg, niestety, i ulegają temu. No, no przykre, bo. Ja naprawdę, ja się, ja się cieszę, że Granderby następne są dopiero w grudniu i nie muszę panie, oglądać trenera. Ale panie redaktorze, może faktycznie jest tak, jak mówi nasz doskonały, były reprezentacyjny bramkarz Jerzy Dudek, Reprezentant polskiego golfa. Tak, że. Celebrytów. Że, że, że trener Murinio być może dla własnych piłkarzy, jako człowiek, jest bardzo ujmującym, ciepłym człowiekiem, no tak za którym oni są tak w stanie jest. pójść w ogień. Na pewno. Tylko po co yy, zmuszać ich do dorobienia takich rzeczy na murawie? Jakie... No I, właśnie i, dlatego. Jeżeli, sobie... jeżeli, przepraszam, jeżeli Iker Casillas, czy którego tak mam takie do niego podejście, cenię go bardzo jako bramkarza, cenię go bardzo za to co potrafi, jak wykonuje swój zawód, parę razy widząc go na żywo, wielokrotnie go widziałem, nie bardzo yy, wiem o co mu czasami chodzi, w sensie gra na czas od pierwszej minuty i tak dalej. On swoich kolegów z reprezentacji zaprosił na obiad w ramach przeprosin za zachowanie trenera i zawodników Realu po superpucharze. Co robi trener Mourinho? Sadza go na łapkę. Owszem. Każe go za to, że przeprosił Szawiego, Pujola i Piquet oraz Iniestę, zapraszając ich na, na obiad w ramach przeprosin za zachowanie swojego trenera i kolegów z zespołu. Bo wyszedł, śmiał wyjść, zabrał mu opaskę przed sezonem, co w ogóle przeszło bez echa. Iker Casillas nie jest przecież kapitanem Realu Madryt, bo się wychylił raz czy drugi bo mówi prawdę. Czyli kto tu jest hipokrytą? Jeżeli Mourinho może mówić prawdę, dlaczego prawdy i postępować według swoich zasad nie może Iker Casillas, tak? człowiek, no jest... który w futbolu osiągnął o niebo więcej niż Jose Mourinho. No wiesz, no tutaj jakby jest też trochę układ pracodawca-pracownik. No... tak jest, że prezes firmy może mówić, co myśli, a pracownik raczej Tylko nie. wiesz, Mourinho przyszedł i odejdzie, a Iker Casillas... Y... Naprawdę będzie miał pomnik w odróżnieniu od kamieni Murini. Ja się całkowicie zgadzam. Ja myślę, że powinniśmy zejść z Murinią, bo skaczymy po nim w każdym odcinku. No a dobrze, a konkretnie no redaktor tak tutaj akurat, jemu się, akurat jemu się należy. No. Znaczy, e... Nie, bo ja, ja uważam, że on psuje rywalizację w sporcie. Znaczy, i myślę, że to do niego jeszcze naganne, na chwilę no. wrócimy, bo zaczęła grać się Liga Hiszpańska. No wrócimy, mecz widziałem. No, yy. no, oba mecze widziałem <laughs> i tak, tak jak wczoraj, zresztą drugi mecz oglądaliśmy razem, razem. No to nie dało się Liga na to patrzeć. Hiszpańska niestety. Tu ma rację prezes chyba wiaral czy, czy, czy Sewilli też Villarreal, mówił, że, ta, że, jest, Real, tak, że, z, że z tą ligą coś trzeba zrobić bo rzeczywiście tego się nie będzie dało oglądać bo no, nie będzie się dało Natomiast... będzie jeden, dwa mecze będą w sezonie do obejrzenia a tak naprawdę jak już to to nie dwóch nie będzie bo, bo tam przestało chodzić o piłkę nożną w Grand Derby i, i tak naprawdę Liga Hiszpańska. Znaczy gdzieś... ja na miejscu akurat y, y, prezesa Villarreal to bym bardzo nie płakał, bo Real Madrid przyjechał z Mourinho na, na Camp Nou i też dostał 5-0. E, przy tak grającej Barcelonie jak wczoraj to każda drużyna... No ale właśnie, no, o to chodzi. Tak. O to chodzi. Każda, ale Manchester United na Wembley też nie istniał z Barceloną i to nie jest kwestia braku finansów. To jest raczej kwestia rozwiązań systemowych, bo Barcelona ma w kadrze 16 wychowanków. I to, że nagle Barcelonie zabierze się możliwość kupowania piłkarzy, nie osłabi tego klubu w żaden sposób. Dlatego, że oni w każdej chwili są w stanie wyciągnąć z rezerw kolejnego Fontasa, znaczy... Tiago, czy Rafinie, czy kogokolwiek innego. Problemem jest kwestia dystrybucji pieniędzy z praw do transmisji i ja się zgadzam z tym, że ona jest chora, jeżeli chodzi o Hiszpanię. I że kluby, yy, znaczy, to, że klub... powiększa przepaść, tak, tak mimo wszystko powiększa, zamiast próbować ją zmniejszać, wiadomo tak, ale... ale... Mówisz, sobie poradzi, bo sobie poradzi, ale gdyby pozostałe kluby miały więcej pieniędzy, to może jakoś byłby w stanie tą przepaść znaczy, Tak, bo to ale nie tylko ale... Barcelona odrabiać. wygrała nie tylko Barcelona wygrała swój mecz tak ogromną przewagą, bo taki Real z Realem Saragossa no, też to... 6-0 wygrał przecież. Tak, tylko że rzeczywiście Saragossa to jest klub, który jest fatalnie zarządzany od dawna, on w ogóle nie ma pieniędzy, od pół roku nie płaci piłkarzom pensji e, i... I to jest klub do spadku, tak? I, i, i to, co ciekawe, media hiszpańskie jednego dnia po zwycięstwie Realu 6 do 0 piszą o tym, jaki to Real jest wspaniały i Mourinho zbudował cudownie grający zespół, po czym Barcelona wygrywa z Villarreal, czyli drużyną z Ligi Mistrzów 5 do 0 i media piszą o kryzysie i o tym, że jest przepaść między drużynami. Piszą po obu meczach. No tak, tak, ale nikt w Anglii po tym jak, jak Manchester ograł Arsenal 8 do 2 nie napisał o tym. Każdy, każdy, każdy klub jest odrębnie zarzucany obniotem. Czego bronisz? twierdzenia, że w, w, czy masz jakiekolwiek złudzenia, że o pierwsze dwa miejsca w lidze hiszpańskiej będzie walczył Real i Barcelona? A ty masz jakiekolwiek I złudzenia, że, że od piętnastej kolejki mniej więcej to będzie znaczy, 10. wiadomo. Dokładnie. To już będzie wiadomo. I będzie różnica, nie wiem, 10 punktów pomiędzy nimi a innymi zespołami. Tak, a, a pierwsza dwójka w, w Anglii to będzie nie, Chelsea nie. i Manchester. No, jak, no. no, no i City może. może tak? City. No, a, a, ale, a może Liverpool. Ale to też jest chora sytuacja, że y, przychodzi człowiek, wykłada 150 milionów euro na przykład na transfery. Mhm. tak? Y, nie ma żadnego żadnej kontroli nad tym, skąd te pieniądze się wzięły. On jest właścicielem na przykład trzech klubów i może dowolnie żonglować kwotami między tymi, transferami między tymi klubami, dowolnie budować księgowość, przychodzi jakiś pan, który jest szejkiem czy kimkolwiek innym, wkłada 150 milionów, które nie są strukturalnie wytworzone przez klub, nie są dochodem tego klubu. Aby w to nie wchodził, bo nikt z nas nie zna się tutaj na finansach, także... To, Na tym też polega choroba tego futbolu, że kibice też są przeciwko temu, że nagle przychodzi jeden człowiek wykłada pieniądze i z dnia na dzień City staje się, staje się potęgą, no to nie jest, tak, bo jeszcze musi to udowodnić na boisku, ale finansowo, ale ma duże szansy, ale finansowo to, jest. To, że Real Madrid nagle jednego dnia odsprzedaje grunty swoje, Miastu, po czym dostaje je za 400 milionów euro, po czym dostaje je w dożywotnią dzierżawę za kwotę w 1 euro. tak? To, to nie jest normalna sytuacja. Co ma powiedzieć drużyna Betisu, Sportingu, Gijon, Racingu, Santander? Co mają powiedzieć takie zespoły, które nie mają gruntów w centrum Madrytu czy Barcelony? A inną kwestią jest to, że kto każe klubom takim jak Espaniol stawiać nowy stadion, Walencji stawiać nowy stadion, po co oni to robią? To są kluby, które doskonale sobie funkcjonują. Oni Nawet Espaniol nie był w stanie zapełnić 50% trybun starego stadionu. Oni postawili nowy stadion, nie mają pieniędzy na zakupy nowych piłkarzy, nie mają pieniędzy na, na wypłaty dla zawodników. Po co? Po co to robią? Nie, ja, ja byłem na Mestaja na żywo, tak? Stadion nie, jest no, brzydki że... jak Kupa, ale też nie jest zapełniony w 100%. Nigdy. oni budują nowy stadion. Nie, po co? No wszystko, wszystko jest racja, tylko problem w tym, że nie ma rozwiązania. tak? Właśnie o to chodzi, że nie ma dobrego rozwiązania znaczy takiego, takiego problemu. Nie, nie ma. Znaczy w nie, nie w nie ma Hiszpanii jest jedno proste rozwiązanie, które po prostu byłoby bolesne dla dwóch największych klubów. Inny podział pieniędzy za transmisję telewizyjną. Znaczy, nie byłoby bolesne, bo kluby by sobie poradziły. No, no, nie chcą się na to zgodzić przecież. No wiesz, no nikt, no, nikt, nikt no, komu no, dałeś, nikt dałeś 100 zł, nie, nie, nagle nie zrezygnuje z połowy tych pieniędzy, dlatego, że tak. No ale powinien z tego prostego powodu, że jeżeli wiesz, że nie odda ci 50, to już następnych 50 czy 100 w ogóle nie dostanie, Można ponieważ tak być, się okazuje, produkt straci na wartości. Nagle się okazuje, że w sezonie meczów Barcelony, które będzie się dało obejrzeć normalnie, z emocjami, po to, że to, po co się ogląda piłkę, to nie wiem, będzie 5 na przykład, tak? Oczy, wiesz, z czego e... dwa z Realem, gdzie emocje już są inne i może półfinał finał Ligi Mistrzów, gdzie pewnie dojdą. Będzie oglądany z emocjami. A cała reszta to jest dogorywanie od 60. minuty, tak jak sam mówiłeś. Tak wczoraj. Po, no. po co oni grają dalej? Tak, no powinien... spokojnie ten mecz skończyć po pierwszej połowie. Tak, no, bo, no, no tak I, jest niestety. I, I wiesz, no i to, to nie będzie przyciągało kibiców na, na stadiony. Znaczy w Barcelonie to w będzie Barcelonie akurat to pełno. Akurat, no, to może tak, ale na przykład przed telewizory na świecie. Tak? Bo tu już, znaczy to, jest, to jest też osobny wypadek, bo, bo tutaj jest, w ogóle powstaje nowa jakość futbolu i to, że Barcelona w ubiegłym sezonie w Lidze przez ostatnie dwa lata, wiecie ile Barcelona przegrała meczów w Lidze? trzy. W Lidze Mistrzów w ubiegłym sezonie Barcelona przegrała jeden mecz. Czyli nie za dużo. I generalnie na te porażki to ja bym y, prędko tam nie liczył. Kibice i tak będą oglądali. To dlatego, tak jak się oglądało kiedyś Chicago Bulls y, z Michaelem Jordanem. Czy oni wygrywali, czy przegrywali? Y, o, y, no, co, oglądało się Chicago dla, dla Jordana y -y, i kolegów. Y -y. Natomiast jasne, że to ma... Y znaczy póki co tak, tylko pytanie, co będzie za 3 lata, za jeśli, jeśli, pięć. Jeśli ta przepaść będzie ten czas rosła albo się utrzymywała i nie uda się jej jakoś zmniejszyć, no to, to obawiam się, że to jednak się, wiesz, NBA, mówisz Chicago Bulls, tak, ale NBA ma ten autoregulujący się system, tak, że wiadomo, że tam żaden klub nie utrzyma się na szczycie długo, bo jest draft, bo, bo słabsze nie kluby można dostają spaść lepszych w ligi. kiłkarzy, lepszych koszykarzy dostają słabsze, słabsze kluby mają pierwszy wybór mm. i tam cały czas to się zmienia. Tak? W Europie nie ma takiego, takiego mechanizmu. No, kluby, które są dobre, w tej chwili właściwie trudno jest spaść z tego szczytu. I trudno jest też klubom no. słabszym na niego wejść. Czy, czy trudno? To pokazuje przykład Arsenalu czy Juventusu, tak? To są kluby, no, ale które. Ale mimo wszystko, które... wiesz, my tutaj mówimy o takiej sytuacji, że, no wiem, no, znaczy generalnie, że to wygląda tak, że jest kilka klubów, które walczą o te najwyższe trofea, i one zawsze sobie poradzą, bo to, co mówimy teraz o Arsenalu, no to powiedzmy, bo puśćmy władzę fantazji, że na przykład Węgier odejdzie. I za dwa sezony będzie nowy trener, który będzie kupował tych drogich zawodników i będzie miał z czego kupować, bo marka tego klubu nadal będzie istniała. Natomiast są inne kluby, które po prostu jako swoją jakby biznesową strategię przyjmują na przykład tylko hodowanie zawodników, których sprzedają, bo wiedzą, że nie mają żadnych szans w poważnej rywalizacji, ponieważ rozwinięci piłkarze, którzy zaczynają odnosić sukcesy, będą chcieli odejść do tych lepszych klubów. Tak? Nie, no, tylko, problem w Hiszpanii jest taki, że, no, że jakby, no, w Anglii nadal jednak tak jak, Może jak, jak być sobie, jakaś niespodzianka nie, Jak sobie, tam się coś jak sobie nawet oglądałem te mecze tak z rzędu, trzy mecze Manchesteru z Arsenalem, potem mecze Realu z Saragosą i bardzo z Realem. to prawda jest taka, że Arsenal przegrał, przegrał sromotnie ale nie można powiedzieć, że piłkarze z Arsenalu nie chcieli, oni po prostu nie umieli no po prostu byli słabsi, gorsi mimo to walczyli do końca strzeli dwa gole i chcieli do końca grać ani Saragossa, ani Villarreal od 60. minuty nie chciał. A nawet może trochę wcześniej. Oni od Czyli... początku wyszli na boisko z założeniem, że to jest taki, wiesz, jeszcze trzeba to, trzeba to, wakacje, tak? wakacje. Trzeba, znaczy, trzeba przez to znaczy, przejść. Znaczy, znaczy, Villarreal, Villarreal to podróż, znaczy takich meczów przeciwko Barcelonie, bo rzeczywiście ta Barcelona wczoraj to trochę była miara siły tego zespołu. Wczoraj w Barcelonie wystąpił na boisku jeden obrońca I, tak, ta drużyna, nominalne. Nominalne. i ta drużyna nie straciła gola, mało tego Alexis Sanchez, czyli napastnik grał na prawej obronie pomocą, no, no, na no, na prawej no obronie bo oni grali, oni grali trójką, trójką w obronie i ta trójka generalnie była nie, tam nie było obrony ale no tak, tak, tak. do, tego, do tego. No wiesz, w momencie jak się, jak się dochodzi do wniosku, że właściwie i tak mamy posiadanie piłki 80% i głównie my atakujemy, to po co nam obrońcy? No. Tak, do tego zauważmy, że w tym meczu w tej drużynie nie wystąpili szawi. Pujol, jak, jak, jakby, pique. Się, jakby się uprzeć, nawet nie było takiego super nominalnego, to nie było napastnika na boisku. Też nie, żadnego. dlatego, że w Barcelonie w tym sezonie nie będzie napastników. Bo... No jest VIA tak naprawdę. No. Tak, ale, tak, tak ale, ale jak patrzę na ustawienie zespołu w meczach przedsezonowych i w tym meczu wczorajszym z Real, Barcelona gra czwórką, w zasadzie czwórką w linii yy, za polem karnym. I to jest tak, że Messi, yy, Fabregas, właśnie Alexis Sanchez na skrzydle Pedro, lub zależy kto tam jest. Ta czwórka z przodu jest ustawiona w linii i oni generalnie grają w piłkę ręczną. Oni nie grają w piłkę nożną. Oni dochodzą do obrębu pola karnego i zaczynają wymieniać piłkę po obrębie, tej, tak jak w piłce ręcznej szóstki. Tutaj... Aż nagle ktoś biega w pola Tak, nagle ktoś wbiega... piłkę i... Tak, i kończy. I nieważne, kto to jest. I to może być defensywny pomocnik nominalny, czy tam... Tak, to jest po prostu tak, jak się wrzuca w piłce ręcznej za szóstki. Ktoś łapie piłkę w ręce i wrzuca piłkę do, do pustej bramki. I tak te akcje wyglądają. Czasami jest to prostopadłe podanie, czasami ci zawodnicy, którzy grają na środku tej czwórki w tej chwili pełnią rolę fałszywych obrotowych takich jak w piłce ręcznej ta strategia Barcelony nowa którą Barcelona uzyskała dzięki Fabregasowi wygląda, bardziej przypomina grę w piłkę ręczną czy w koszykówkę niż strategię normalne z piłki, z piłki nożnej i można zapomnieć o tym, że Messi będzie strzelił w sezonie 35 goli ja myślę, że tu raczej Fabrega strzeli koło 20, bo tak wygląda jego rola na boisku w tej chwili, a reszta no to będzie tak, że Barcelona grała wczoraj ustawieniem momentami 2-4-4, albo 4-2-4, albo no, różnymi, bardzo wieloma ustawieniami i to, to jest absolutna... To jest rewolucja. Rewolucja w futbolu. Ustawienie tak, wczorajsze Barcelony to, to jest. To, jest rewolucja, to tak. jest rewolucja. tak. I Barcelona będzie. W... Obawiam się, że ciężka do skopiowania na razie przez kogokolwiek. Dlatego, że trzeba mieć piłkarzy o takich umiejętnościach technicznych, którzy dadzą radę to zrobić. Do tego zobacz, że oni grali pressingiem praktycznie przez cały mecz przeciwko tej, tej drużynie VRL. To jest jednak drużyna, która będzie grała w Lidze Mistrzów. Mhm i oni siedzieli na nich wtedy, kiedy mogli i odbierali piłki w dowolnie wybranym momencie. Nie tak, o mnie, mnie chodzi o to, że jakby bardzo szybko drużyny hiszpańskie, te właśnie no, na razie na przykładzie dwóch starego CVRL-u bardzo szybko się poddają, znaczy to jest ta różnica między ligą hiszpańską i angielską, że w Anglii nie ma no wychodzi jakiś West Bromwich, Swansea czy, czy Wolverhampton i oni mogą przegrywać 5-0, a do końca będą grać, atakować to, i gryźć trawę. Jeżeli w no 60 minucie dostajesz 5 do 0 i widzisz piłkę tylko wtedy, jak przelatuje Ci przed nosem z jednego punktu do drugiego, no to tak... Tak, ale chciałem Wam przypomnieć finał na Wiesz, Wembley. No Arsenal też dostawał w pewnym momencie tam w 60 minucie 5-1 chyba. Tak, ale nie ma nic gorszego w piłce nożnej niż oglądanie piłki wymienionej przez zawodników drużyny przeciwnej. No dobra, I, ale jeśli i, stoisz, i, ale, jeśli ale, stoisz się, przeglądasz, na pewnej piłki nie odbierzesz. Tak, ale zobacz... Manchester United w finale na Wembley. Nie było zespołu. Nie było. Ta drużyna, wynik był mylący, bo było 1 do 1, ale po golu Dawida Wii, ta drużyna przestała w ogóle udawać, że nawet chce walczyć o piłkę. Tam nie było meczu już. Tam nie, ruch... no, nie stanęli. Nie no, stanęli. Jednak no, do końca no, biegali. No tak, no to jest finał. też, I... to, też ale, mhm. ale, ale przewaga, no może to nie, oczywiście, że nie była to taka przewaga, żeby ktoś chciał tam rzucać ręcznikiem i tak dalej, ale ja się trochę nie dziwię piłkarzom, bo to jest, to jest trochę jak w boksie, że no, ile razy można dostać w, w ryj i dalej stać i, i wiesz, no, trochę patrzysz na zegar, trochę na sędziego, trochę na trenera i nie, czekasz, no, kiedy ja... to się skończy. No. Dobra, Czyli co, postulujemy dobrać. wprowadzenie nokautu w piłce nożnej? <laughs> znaczy ja nawet po meczu, po meczu finałowym na Wembley też dostałem takie informacje, że znaczy informacje w sensie wiadomości od kolegów, że że Barcelona powinna me, mecze przeciwko Barcelonie powinny być obłożone jakimś innym przepisem, że na przykład mogą zostać zakończone przed y, końcem przez, nie wiem, właśnie ten przysłowiowy mieliśmy, rzucony Mieliśmy taką wczoraj podczas meczu, że na przykład to jest tak jak w boksie w ósmej rundzie bokser znakałtował jeden drugiego, ale musieliby jeszcze te kolejne trzy rundy przesiedzieć na Prze ringu. Tak? Przeleżeć. Przeleżeć i cokolwiek. No, jeden znaczy, by leżał, a drugi sobie chodząc. by stał i się znać. przechadzał. Tak, tak, no tak jak rozmawialiśmy wczoraj, to tak to jak czasu do czasu by tam patnął. Przeleżeń. Tak, tak proponuję, żeby żeby, żeby ci, którzy siedzą przed telewizorem, nie umarli <grym> z nudów do, do końca. Ponerkach tego, tak. No, no, no niestety, znaczy też oba, obawiam się, że, że, że tak może też wyglądać niestety rywalizacja w, w innych ligach z czasem. Tak? Znaczy we Francji długo nie bo tam są inne przepisy. Właśnie, właśnie problem w tym, że jakoś te pozostałe ligi sobie z tym radzą. Że znaczy we Francji jest z... za duży odpływ dobrych zawodników Włoska do włoskocenia. Z... Jest... <laughs> znaczy nie, jakby z, z, z, z rywalizacją wewnętrzną, tak, z rywalizacją wewnętrzną w tym sensie, że w tych ligach jednak, jak mówię, wytypować mistrza w tej chwili Włoch, Franc, Anglii, Francji czy Niemiec, to, to nie byłoby takie to proste, tak? Znaczy ja w Anglii stawiam na Manchester? No to wszyscy stawiają na Manchester. Stawiają no, na no Manchester, czyli już jest ale... łatwiej. <laughs> ale, ale, ale, ale... ale z drugiej strony, ile pieniędzy byś postawił na mistrzostwo Manchesteru w tej chwili, a ile na mistrzostwo... Gdybyś miał taki, taki, taki zakład, Barcelona albo Real w Hiszpanii mhm. i nawet masz 2 do 1 tylko przebitkę, mhm. a na Manchester masz, że zostanie mistrzem 10 do 1. No nie. Yy... Zostawianie na Barcelona, Real zostanie mistrzem, jedna z dwóch opcji, to jest pewnie, tak? Pewniak, możesz tak, postawić tak, milion tak, złotych i wygrać 2 tak, miliony. Tak. Tak. A, a postawili na Manchesteru nawet tysiąca. Co, jakie stawki rzuca w ogóle? <śmiech> stawiasz milion, skąd ja mam milion złotych wziąć. Wtedy <śmiech> bierzesz, jakby taki zakład ktoś mi zaproponował, dwa do jednego. Znaczy, ja, ja, albo Real, albo Barcelona, ja myślę, że to... spokojnie możesz postawić na to, że mówi nie o kogoś opluje. Znaczy, jest taki zakład, tak, że wchodzisz. Albo kogoś uderzysz Bierz ten kredyt za milion. Stawię kredyt i stawiaj U Szwedów to działa nie do końca sezonu poza tym. Natomiast, nie, Ja się boję, że go szybciej zwolniać, za zdąży kogoś opluć. No to 20 do 1. To nie, jeszcze nie, lepiej zależy. No właśnie, nie, nie zwalnią go. Natomiast, no, no, natomiast w Anglii to niekoniecznie, niekoniecznie nie, to no Manchester. Nie, tak, no że ja już tysiąca na przykład. Jak złom, nie City, to United. <grym> no tak. Pobrezę, na nam 1000 zł na żaden klub angielski bym nie postawił, że zdobędzie mistrzostwo. Ja bym postawił na Manchester. No zobaczymy. Ja bym Co się postawił. stanie w 2 już, już za 6 miesięcy. No, ju, za 8. Jeżeli, jeżeli Manchester gra tak dobrze teraz, bo gra nieźle. Znaczy tylko, że, to nie, to... Tylko, że problem, problem z ligą angielską nadal będę się upierał, jest taki że Manchester meczów trudnych ważnych w tak. sezonie zagra znaczy, wystarczy, tak, wystarczy takiego zespołu słabsza dyspozycja przez kilka tygodni i już się wszystko komplikuje ale a Barcelona może się przeczołgać jedna, Jeszcze jedna ważna, ważna różnica w wczoraj popełnił ile fauli 12 13 przez cały mecz w Anglii Manchester przeciwko Swansea dostanie 40 fauli no, i... Swansea to jest najczyściej grająca drużyna. No, no teraz jest. No... no dobra, no ale. Swansea, no Swansea, no to, Lona, wie... na nich mówią. No tak, tak, tak. No, akurat zły strzał, no ale. Z... No dobra, nie West, nie West, West Bromwich. West Bromwich, o, albo Squid's Park Rangers, tak. A. No tak, to dobry przykład. To jest <śmiech> dobry przykład. I, i wiesz, i to nie, to nie będą spacerki dla nich, no, a wygląda na to, że dla Barcelony i Realu sezon będzie spacerki. Znaczy, no, wystarczy popatrzeć na wejście Arszawina w Welbeka tak. Gdzie, gdzie Wellbeck nie wiadomo ile czasu będzie pauzował po faulu, który przez y, pana reżysera łeba, który po raz kolejny postanowił pokazać kto tu rządzi y, nie został nawet odgwizdany na dobrą sprawę, bo kartki nie było dla Arszawina. Nie, nie, nie. to sam się tam, to faulu jakim innym chyba. Nie. to wychodził z piłką sam na sami tam chyba, że to była jakaś konsekwencja poprzedniego znaczy on on jeszcze no, grał przez chwilę. Tak, on, ale to było tak już zaraz po tym. No. To wiesz, to tak jak na wojnie. No, dostajesz tak. kulę w... w łeb jeszcze tak. Albo granat, granat urwieć rękę Ale biegniesz dalej na okopy wroga no, i, trzy, I trzymasz karabin w nieistniejącej ręce Nieistniejący karabin I strzelasz Znaczy karabin istnieje, tylko został 100 metrów za tobą Dobrze, czy... A swoją drogą widzieliście Jak drogba Trafiła kosa na kamień no, Okrutnie to wyglądało strasznie Ja nie widziałem, ale spadł, chyba nie co oglądać Spadł jak deska no, A propos się... ostrej gry w Anglii, to y, człowiek, tak. który słynął z ostrej gry tak naprawdę, czyli Drogba. To tak akurat nie było no, no, piłkę. Tam nie było Były zamiaru. Duży po prostu zamiast wypiąstkować piłkę, dostał wypiąstkowana, kiedyś... została głowa drogby no, przeżyłem. Nasz, nasz kolega bramkarz. Jak on się nazywał? Nadal z twoim kolegą? Nie mam z nim kontaktu już teraz. Nasz pierwszy bramkarz widział, jak graliśmy. A, zioło? Zioło, o, tak, kolega zioło Kolega zioło też kiedyś wypiąsta... wypiąstkował mi głowę. O. <laughs> No ale drogba... To przykre jest. Ta tak Tylko, nam... problem problem drogby jest taki, że wyżej skacze. Był na poziomie pierwszego piętra <śmiech> i, i w, wtedy właśnie został wypiąstkowany dwoma, dwoma rękawicami z no, ja mam spadł wrażenie, deska. On był, no, on, był, on, był, on stracił przytomność w, w, locie. w locie, jakby tak, w tak, A tak. był, myślę, poziomo dwa metry nad ziemią mniej więcej. Tak, i jak, spadł jak po prostu. ziemniaków po prostu klepnął no. o, o murawę. No myślę, że tam trybuny się mogły zatrząść. No, nie, no wynosili go nieprzytomnego z tlenem. No ma, bo... ma wstrząs Masakra. No, ale tam podobno nic strasznego, no Nie to mózgu nic... chłopaki są jednak. Małem ci, że jak patrzyłem na to, jak on, będąc na meczu Chelsea przeciwko Barcelonie, jak kopał w głowę leżącego Motte, to to no tak średnio jest gorzej, naprawdę. Znaczy, Ale przecież się zmienił. Od bardzo. Trener odszedł, odszedł, tak? buddystą. <głos》>. Łagodny jak baranek. Znaczy odkąd odszedł trener Murinio, to drogba rzeczywiście się zmienił. To jest no. inna sprawa. Że ci piłkarze, którzy dawali się zabijać w drużynach prowadzonych przez Mourinho na placu, teraz grają normalnie w piłkę. I to jest wiem, coś. Czy widzieliście nową panią doktor Chelsea. Panią Ewę. Panią Ewę. No, ja myślę, I że ta jest... właśnie pobiegła ratować drogę. Sprowadzili ją po to, żeby chłopcy mieli lepsze krążenie. <laughs> no tak. Znaczy, jak na Anglię to bardzo wysoki standard. Ale cho chodzi tak, chodzi taki dowcip <laughs> podobno po Londynie, że, że pani Ewa strzeli w tym sezonie tyle goli co to Torres. <laughs> Tak, tak, no. tak samo jak dowcip o ilości trofeów zdobytych przez Fabregasa w Barcelonie, że tam w 10 dni zdobył więcej niż cały Arsenal przez ostatnie 10 lat. I niestety coś w tym jest. Z nim, z nim w kadrze zresztą no. a, super, a do tego zdążył już popełnić a do tego bo Fabregas dobrze, bo, no dobrze, no. zdążył popełnić drobne drobne pas, dlatego, że przeleciał się po y, superpucharze przeciwko FC Porto No właśnie on to chciałbym, właśnie, żebyśmy coś właśnie powiedzieli właśnie z flagą y, independencją tak znaczy, zwaną czy flagą mu nie pod... powiedzieli, co mu dali nie powie... znaczy, co nie powiedzieli, no, co on nie widział przecież każdy normalny katalończyk wie co ma y, co mu w domu wisi nie no. Ale on może był jak ten piłkarz, co to kiedyś, co mu koszulkę założyli i on nie wiedział co jest napisane Mysone, piłkarz mysona. No, no, no, tak. no, no f... Przynajmniej tak się to tłumaczył, raczej... że zarzucili mu na plecy flagę i on nie patrzył i sobie pobiegł. No nie, no. Może nie... był w euforii tak zwanej no. Był raczej, Ktoś był wygrał raczej, wreszcie Raczej był no, super, super puchar przeciwko Realowi, gdzie strzela gola na dwie minuty przed końcem No niezły mecz zagrał, no. Wko, to, to, to, to po to w końcu przeszedł do tej Barcelona. No, szczególnie biorąc pod uwagę to, co mu zrobił wcześniej zawodnik Marcelo, i próbował mu złamać nogi, chłopak był 7 minut na murawie, Marcelo pozbawiony mózgu, postanowił go połamać, nie udało się, tamten strzelił gola, no rozumiem emocje. No. Ale już o tym rozmawialiśmy, więc teraz tak, proponuję tak. o superpucharze, Myślę, jeżeli coś Porto, ciekawego to tak bez historii zupełnie. Dobry mecz, znaczy dobry mecz Porto, chciałem powiedzieć. Chciałem oddać przeciwnikowi, co przeciw, przeciwnika, co przeciwnicza. Gdyby, gdyby drużyny w Hiszpanii grały przeciwko Barcelonie, tak jak zagrało Porto i wtedy, kiedy to Porto przez 25 minut... No właśnie, e... właśnie to, to, to tego mi brakowało w, w Yaralu, No, Znaczy, Porto, por... gdyby Porto strzeliło wtedy jednego albo dwa gole, ku czemu miało zresztą okazję i gdyby miało na boisku piłkarzy, których się pozbyło niestety to myślę, że Barcelonie wcale nie byłoby łatwo sięgnąć po ten puchar, bo zagrali naprawdę fajny mecz, intensywny, dobrze grali pressingiem, zawężali pole gry, siedzieli na Barcelonie, ile wlazło i... Jakby wpadło, to, to nie wiem, jakby się ten mecz skończył. Nie wpadło i padli sami ofiarą tempa, które narzucili. No ale. No właśnie, a tak jakby zastanowić, czy Porto jest dużo lepszą drużyną od Realu, Real? Pewnie trochę jest, ale. Pewnie trochę jest. To, to nie jest jakaś gigantyczna no właśnie. Gdyby, gdyby oni grali no, widzę w zemisu przeciwko sobie, to, to też nie to byłoby jest... takie jasne. Oczywiście, i to jest, to jest też kwestia mentalna. To jest tak, że większość drużyn w Hiszpanii ma tak, że wychodzi na Barcelonę czy na Real. I automatycznie odpisuje sobie trzy tak, punkty. No właśnie. No to właśnie to, I to nie jest kwestia to, to pieniędzy. To godziny próbuje przekazać. A, okej. Okay. Nie, bo to nie jest kwestia pieniędzy, ani niczego tam. To, co zrobił Sporting Gijon w zeszłym roku, albo Almeria, albo Osasuna, zawsze to robi. Osasuna to jest drużyna, która w każdym meczu, oni nie mają żadnego dobrego piłkarza na dobrą sprawę. Nieważne, kto jest ich trenerem. To są piłkarze, którzy... Zawsze walczą od początku do końca i zawsze Barcelona ma z nimi problem, a Real Madryt regularnie z Osasuną traci punkty. Chihon w zeszłym roku przecież wygrał na Santiago Bernabeu, dzięki temu zaczął się ich marsz w górę tabeli i utrzymali się w lidze. To jest kwestia mentalna, to jest kwestia przygotowania tego, że wychodzimy i po prostu gramy. Gramy, gramy. Jak nie gramy o zwycięstwo, to, to okazuje się, to że. chociaż. No. No, nawet z Udinezem można trafić do Barcelony, tak jak się okazuje. Wystarczy się pokazać, więc równie dobrze można trafić do Barcelony z Villarreal, tak? Więc no, tylko trzeba chcieć. No. Nawet jak nie wygrać mecz, to zwrócić na siebie uwagę. Pieron wie, kogo Guardiola będzie za rok czy dwa lata potrzebował. No, I i tego, tego nie rozumiem. Dokładnie. Znaczy. To, znaczy, to jest też taki mój zarzut, który ja mam w stosunku do wielu drużyn. Na przykład Bilbao nigdy się nie kładzie przeciwko Barcelonie. Bilbao zawsze przeciwko Barcelonie walczy do upadłego. Ja jestem też bardzo ciekaw tego zespołu, bo Bielsa jest trenerem Bilbao. Mhm. Nie widziałem pierwszego meczu Bilbao w tym sezonie, ale to zanim Bielsa tam podobno, podobno Bielsa na treningach uczy piłkarzy nawet rzucać piłkę z autu. Wszystkiego ich uczy od nowa. Podobno jest y, jego zdaniem 36 różnych metod wyrzucenia auta. Ale Wszystkie on są jest... ponumerowane. i będzie tak robił, tajne znaki pokazują. będzie na piłkach flamastrem. No, Oni by się mogli z tenerem techniczkiem tak. dogadać chyba? Teraz ty, 26 tyka. Ty, ty, ty, ty, ty... ty, ten Tener ty techniczny, by... przecież rzuty rożne ma opracowane w wielu typach. No ale Bielsa to jest chyba lepszy trener. Obecnie chyba tak. Ale jak piechniczek by Ci wyjaśnił, skąd się wzięła jego myśl trenerska. Trener piechniczek ostatnio powiedział, skąd się bierze zapaść polskiego futbolu, bo o, o, o, zostały porzucone ciężkie treningi. A. O cholera. Piłkarze za lekko trenują. Teraz. Za lekko, no. zimie Na pewno w Barcelonie i w Manchesterze biegają po górach i po lodzie. Na całą, zimę, całą, <laughs> całą zimę. Całą zimę. To po prostu <laughs> mają mecz co trzy dni i tyle. Nie? 67 spotkań w ubiegłym roku rozegrał Lionel Messi. Jako chciałem powiedzieć, że wrócę na chwilę do Porto, że zrobił na mnie duże wrażenie, jako że nie obserwuję tak na co dzień Porto, piłkarz, co ma przydomek, przez blisko Hulk, to po prostu mm. zwierzak nieprawdopodobny. To jest człowiek, który ja się dziwię, że, że, nie został, że, że, został, że tak. został i że nie, zresztą, nie, nie poszedł via z Villas do, do Chelsea za, zastąpić drogę właśnie, bo dla mnie to jest taki logiczny jego, no, no, ale on sobie znaleźli sobie Lukaku jako logicznego następcę yy, Drogby w Chelsea. Zresztą ja myślę, Hulk jest lepszym piłkarzem, jednak. Zobaczymy. Chociaż Lukaku miał świetny debiut no Lukaku, tak, z Lukaku grał w gorszej lidze, więc to jest też tak, że trudno to porównać. Potem tak, nie dość, że jest niesamowicie silny, to jeszcze on jest tak dynamiczny, ma taką no, technikę i gra dwie jest Niesamowity. Mieliśmy nie, nie, bardzo bardzo. ten duet, ten duet Ramel Falka o Hulk, no to w zeszłym roku ligę portugalską to oni zdemolowali we dwóch właściwie. Mm. No, no dobra, nie we dwóch, no przy dużym wsparciu, no, te tam... drużyny, ale, ale... Nie, to, to znaczy to, to w, w grze Porto widać jakość i nawet po odejściu Wijasa Villas Boasa wijasa Boasa czy jak mu tam, jak się go odmienia widać, że ta drużyna nie straciła na wartości i moim zdaniem to jest drużyna, która nie dość, że wyjdzie z grupy w Lidze Mistrzów, to ćwierć finał to jest, myślę ten pułap, który ta drużyna może osiągnąć e, poukładana Dobrze przygotowana fizycznie, grająca fajną piłkę, konsekwentna. Lubię takie, takie zespoły grające tak, taki futbol jak sportowy. Tam też parę, parę zębów poza trenerem zostało wyrwanych, bo tam odeszło no, odeszło paru piłkarzy. Tak. Czterech no, piłkarzy odeszło. Więc... A propos wyrwanych zębów, to. Ale tenże hulk jest w zasadzie do kupienia przez każdą drużynę. Ja myślę, że jeszcze, chociaż nie o to transferowe, jeszcze jutro. Ja myślę, że, że, jeszcze, no, nie że trzeba Porto 100 milionów i proszę. Po bardzo. tym jak Falcao odszedł za 40 milionów do Atletico Madrid, to Porto nie ma potrzeby sprzedawania nikogo więcej. No, oni po prostu położyli taką zaporową cenę, powiedzieli, że go w każdym momencie sprzedadzą za 100 milionów euro. No, jest no. No. Kto, no, kto normalny może, przy zmysłach chyba, no, zapłaci? To, to został jeden dzień. No to... yy, tak. Arsen? No, no. Arsen to <laughs> chyba tyle nie ma nawet. Co ciekawe, te niby tak co szastające... to jeszcze trzech piłkarzy. Kupi kulka, no. Te niby tak szastające pieniędzmi zespoły z właśnie z czołówki tabeli ligi hiszpańskiej. No to Barcelona wydała na transfery 55 milionów a sprzedała piłkarzy za podobną kwotę, bo odszedł Bojan, e, odeszło kilku... Żefren Bojan... Jeszcze ja się, co z tą Romą będzie, tylko niech oni zaczną no, grać. No, raz... no, niech zaczną, no niech zaczną grać. Na no, razie to... przegrali. No. <laughs> niech zaczną grać. Ja, ja jestem bardzo ciekawy. W pucharach polegli. Z kim? Z Wiktorią Plzeń, tak? Oni przegrali? Nie, coś pomieszałem. No nie wiem, ale Wiktoria Pilzno, tak zwana będzie grała na letniej w Pradze przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów 1 listopada. No chyba Roma wyeliminowali, czy coś mieszam? Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Czy Roma w ogóle grała w Lidze Europejskiej? No w każdym razie Roma odpadła z pucharów. No, tak? to wiadomo, no co, to, to, to, to, to, ma, to może lepiej nawet dla, dla Luisa Enrique i jego piłkarzy. Trochę myślę, że tam jest tak z tym strajkiem jak jak w Hiszpanii, że tak jak w Barcelonie strajk spadł z nieba i Guardiola dostał dodatkowy czas. Na przygotowanie drużyny, która była w, na wakacjach jeszcze w Superpucharze. Tak samo ten strajk Luisowi Enrique we Włoszech spadł z nieba. E, Zeszły że zdążył właśnie w Pucharach w, w międzyczasie. No tak, no tak, to, to tak, za czasem to. bywa. No, kiedyś Artmedia, Petr Szalka, Bratislava też z Celtikiem glezgo będącym na wakacjach. Tu odpadły wszystkie no z właśnie, Pucharów no właśnie. W, tym, w tym sezonie. To jest w ogóle jakiś szok. Petr potrafiła, potrafiła wygrać 5 do zera z Celtykiem Glasgow a to właśnie a propos Atletiku Bilbao to ciekawa historia, bo tam też Atletik Bilbao bez, bez walki wszedł do, do grupy Ligi Europejskiej dzięki A co ma powiedzieć Fenerbacze a co ma powiedzieć Trabzonspor no najbardziej Mistrzów, <grym>, najbardziej, polski pi, najbardziej polski klub tak. w Lidze Mistrzów w ogóle nawet jakby Wisła weszła to chyba nie miałaby miała to do Polaków co, co Trabzonspor i są so, no. No nie no, sporo. 12 Polaków w Lidze Mistrzów, z czego sporo z szansą na granie, bo na pewno dwóch w Borusji do trzech. Jeden w Arsenalu. Jeden w Arsenalu. Myślę, że no, tam trzech, bo i Głowacki, i Mierzejewski, jeden Brożek wprawdzie Gra. Gry, grywają. No. Eee, obraniak, jeśli dojdzie do tego Jeleń, to naprawdę... No nie po to biorą Jelenia, żeby tam... Jeleń to będzie 13 trzynasty ogóle, bo było dwunastu tej pory. Wprawdzie no. o 12 liczonych z Kuszczakiem z... No Kuszczak to nie pogra, bo on nawet na ławce nie, nie, nie siedzi. Nie, on jest w tej chwili trzecim bramkarzem, także tam musiałby być <coughs> No chociaż, wiesz... No nie, nie. Być, Ale chyba nie będzie zgłoszony w ogóle do Ligi Mistrzów. No nie, DHA pierwszy, <coughs> Lindegard, Elsta, Lindegard, Lindegard drugi, drugi a, a tam jeszcze a... jest ten, ten jakiś, już nie wiem jak się nazywa, jeszcze jest jeden bramkarz. Nie, no Kuszczak to... Kurczak, to, że nie zmienił klubu, no chyba, że o czymś nie wiemy. Że w ostatniej chwili gdzieś tam. Tak. No to błąd jest, bo on rzeczywiście tam, chciałoby się powiedzieć, po holendersku trawy nie powącha. No to jest po polsku. No to da. No i mamy jeszcze tego. Ja tu cały e... czas szukam. Czego? Nie chyba nawet znalazłem. Kto, kto pobił Romę? No. No. Pobił Romę Słowan Bratysława. No kierunek Slovan. miałem dobry. No, Bratislava. Lekko na południe. No. Nasi bracia z bratowali. Widzę europejskie chyba, nie widzę. Tak, już, tak, tak widzę europejskie. Tak, tak, I no, to zrobić. W... Tak. No niestety, no, cóż poradzić. Takie życie. Tak, tak jak to tak. Roma jak Śląsk. Jak Śląsk. Też będzie mistrzem Włoch. <laughs> <laughs> Myślę, że Lęczyk nie miałby nic przeciwko temu, żeby zostać mistrzem Włoch. <laughs> no, ja Stefan Białas kiedyś zapowiedział, że Legia będzie mistrzem walczyła w, o Puchar w Francji. Francji tak. Ale coś redaktorowi przerwałem chyba. Nie, bo ja już tak myślałem, bo tak mi przyszło do głowy, że o tej piłce nożnej mówimy, a zbliżają się dwie imprezy w duże w innych dyscyplinach, w koszykówce i w siatkówce. Polskie dużyny się szykują i tak się szykują, że mi się trochę odechciewa na to patrzeć w pewnym momencie. No, ja nawet nie patrzę, bo mecz naszych siatkarzy z Rosją to należałoby... Z Rosją, z Włochami, z Czechami... Należałoby wyrzucić kasetę VHS do tu śmieci z tym meczem. Nie, nie dałem rady nawet pół co, seta Nie obe... tak łatwo jest zrobić już obecnych <grym> o, he, Znaleźć w tej I to, chwili to, i, to, I to nie chodzi o to, że jest problem ze śmietnikiem. No. No. Wygląda to niedobrze. No. To w Castellani się jakoś tak, nie wiem, czy na, ile, na ile on się zaparł, żeby nie powoływać barusiatkarzy, bo coś tam. Czy oni nie chcą, czy, czy o co chodzi. No, ale tam brakuje lidera zdecydowanie w tej drużynie. No. Nie wiem, bo ja... A z koszykarzami to... Z, ko z koszykarzami? Nie, no to w ogóle. Tam z pierwszej piątki z, z poprzednich mistrzostw nie ma nikogo. Ja myślę, że lepiej by zrobili, gdyby tą ekipę, która... Młodziaków. Tych młodziaków to po prostu wyciągnęła. puścili w całości, bo dla nich doświadczenie bezcenne. Na nawet wy, na jeżeli, wynik na, pewnie ten sam, albo nawet i lepszy. Dokładnie, nawet jeżeli, nawet jeżeli yy, przegraliby wszystkie mecze, a pewnie nie przegrają, dlatego, że tam jest kilku zawodników o... Yy, no, o, grupy, o grupy mają ciężką, no, grupę mają taką, życję, bardzo ciężką. Że, że, że spokojnie można wszystko przegrać. Ale... Tak, ale tam jest kilku koszykarzy, którzy... Yy, ja myślę, że to z, ta, z tej drużyny naszej do lat... Oni są do teraz. 17, do, do, 17 19, tak? 19, tam trzech, trzech zawodników wyląduje w NBA jak nic. To jest w ogóle. Nie mam złudzeń. Jeżeli tak? nie poradzą, to jest inna sprawa. bo, bo to już jest jakby... no Tak, ale w ich wieku, w którym teraz oni są, ląduje się w drafcie do NBA czasami. także Albo gra się na poziomie rozgrywek uniwersyteckich, no, ale oni się pokazali. No. Oni grają przecież w tym meczu pokazowym. Ponitka i Karnowski chyba, tak? No. I, I tam całkiem nieźle im szło. Znaczy Ponitka to jest zawodnik do grania w NCAA już, tak? A zaraz do NBA, a Karnowski z tym wzrostem. On jest taki trochę ma twarz dziecka, chłopak. A, Gortat ma grać we Włocławku, podobno. Jak to? Czy w Toruniu. Nie trzeba go ubezpieczyć, żeby grał w Toruniu? A no nie. trzeba? No Właśnie nie trzeba, podobno. No tak właśnie, trafić do NBA to W Toruniu, trzeba, przepraszam, w Toruniu, Żeby nie. trafić do NBA, najpierw NBA musi zacząć grać, a to, to, to razie, nie jest takie proste. Nie, nie bardzo, no to, mają, nie to, mają, to bardzo to mają ochotę. To jest tak jak, wiesz... Chyba, że ponitka do, do WNBA chce albo, do, albo do zapisać. Do, albo do serialu. <laughs> no cóż, no, to jest piękna polska tradycja... Właśnie nie wiem, we Włocławku, kurczę, czy w Toruniu? Dobra, no nie ważne. Ja w ogóle nie słyszałem o tej historii, że Gortat... A weź, weź, weź sprawdź Gortat w, w tej historii. a propos tego WNBA, bo to tak się ten... E, Ewelina Kobryn tam po, po, po, pojechała, notabene jedna z najlepszych koszykarek w Europie, wydawałoby się, kompletnie sobie tam nie radzi. I... No... Jednak to, to, to się tak wydaje, że WNBA to tam kobiety, co no to, to, to, to, to, to jest? Znaczy... Znaczy... W, w męskim NBA też tak, wiesz, Navarro, La Bomba z Barcelony, człowiek, który rządzi w Europie, jeżeli chodzi We Włocławku. O... We Włocławku. Pan tak, Wilu. Pan Wilu Gortat. No właśnie. Ja napisane, że chce. To, że tak. chce, to jeszcze A, daleka okay. droga. tam no, to może przeoczyłem, że może, może Anvil stać na ubezpieczenie w odróżnieniu od naszej federacji. No, nasza federacja, zważywszy, że głównie składa się z długów, to na, na no, nic czy, jej nie stać. Ja myślę, że zapłacenie Gortatowi ubezpieczenia e, zwróciłoby się w postaci biletów e, dosyć szybko. Samym do Włosławka pojechał go po oglądać <laughs> z Warszawy. E, o czym mówiłem? O Nawarro. E, Zawodnik idealny, stworzony, tak? Obwodowy, rozgrywający z rzutem za trzy punkty, i po sezonie wraca do Europy i co? I dalej święci triumfy w Europie. Wygrywa kolejne mecze w Barcelonie, ale tam się nie sprawdził. No, Rubio poszedł teraz, zobaczymy, jak on sobie tam poradzi. No Ale są tacy, nie, nie wiem od czego to zależy. Niektórzy... To, jest, to jest trochę inny sport jednak. Koszykówka amerykańska i europejska. No, i tam... Niby, niby przepisy podobne, ale styl w jakim się gra, to, to, wszystko, to wszystko wygląda inaczej. No Dużo bardziej siłowy, fizyczny przede, nawet, przede wszystkim. Nawet linia rzutów za trzy punkty jest w innym miejscu. Niedługo będzie na połowie boiska. <laughs> nie no, nie przybliżyli przecież tak, z 15 lat temu, do czasów Steve'a Kera, który ładował w ostatniej minucie, to było jeszcze dalej, tam było 7,5 metra chyba prawie. Teraz to z metr przybliżyli, no. To Steve Kerr teraz, to no wam by w ogóle sam wygrywał mecze. Byłby <laughs> 100% to to skuteczności. No, chociaż wiesz, i tak są zawodnicy, co to potrafią tam, powiesz, po 8 po po rzucić w, w meczu. Co za. Pamiętam, pierwszym zawodnikiem, chyba, którego ja pamiętam, że rzucił sześć razy za trzy punkty, to był właśnie chyba Izaja Thomas, wspominany w podcaście wielokrotnie. Trener zresztą. Obecnie. Trener czy prezes? Tera on jest albo trener, albo prezes. Dobrze, moi no. drodzy. Powoli myślę, że będziemy zmierzać ku końcu. Końcowi. Końcu, końcowi. Jeszcze końcu, chciałem końcowi. powiedzieć. A ty że... miałeś jakąś dykterykę do opowiedzenia, chyba? Znaczy, znaczy, taką bardzo ciekawostkę, czy znaczy, jedną o Pistoriusie, ale nie rozbawiła was tak bardzo jak mnie, zauważyłem. <głosy> no, wiesz, no, z, z ludzi bez nóg tak się trudno się Ale człowiek... to on sam z siebie się śmiał, więc. No, Jemu się, wolno. <głosy> on sam o sobie takie anegdotki opowiada, to wiesz. Nie, bo widziałem a propos tak, żeby połączyć wątek muzyczny z, z, z piłkarskim odbył to, się... Robimy raz po raz Tak, odbył się nie tak dawno temu festiwal w Jarocinie znany i lubiany zapewne uh -huh. i tam przed tym festiwalem odbył się turniej piłki nożnej no. były zespoły no, sporo ich było, turniej był bardzo mocno obsadzony było to miłe, bo to było zbieranie pieniędzy dla rodziny Piotra Żelewicza, zwanego Stopą Owszem, grał tam nawet mój kolega, Osmolak. Yy, tak, możliwe. Z zespołu Ruta. Ale Ruta Dla, nie się chyba tak mniej, mniej zorientowanych <grych> słuchaczy dodajmy. Tragicznie zmarł tak. jednego z najlepszych polskich perkusistów. Ever. Ever, zdecydowanie. I co ciekawe, żeby tak to ładnie się zamknęło kodą, to turniej wygrał zespół Armia. Został zwycięzcą turnieju. No, w którym to stopa, stopa też zresztą tak. grał. No tak, nawet dość długo. Całkiem fajne płyty nagrywał. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to z pole armia funkcję bramkarza pełnił niejaki mm -hmm. gitarzysta Brylewski. Gdzież <gry> to potrafię sobie wyobrazić? <gry> Ale właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że, że byłem, byłem w szoku, był znakomity. No. Wyjmował takie piłki i był to tak zaangażowany. Że on, on generalnie jak gra na scenie i, i z tą swoją gitarą, to jest generalnie nieobecny zupełnie, mam wrażenie. Gdzieś myśli o zielonych migdałach i gra, no, natomiast tutaj był, no właśnie chyba myśl o zielonych, bo nie. <laughs> ten, ten naprawdę był zaangażowany w tą piłkę i, i byłem w szoku, no i świetnie, świetnie sobie radził. No to, proszę, A to, to, trzeba pa, powiedzieć, że... Pa Budzyński grał w ataku. Budziński gdzieś tam tak biegał, biegał po, po boisku. E, nie, na czas meczów zdejmował czapkę akurat. Także tak. Ma piękne bokobrody. Tak jest. Równie piękną łysinę. E, no... No cóż. W wygrał, no także... A no Robert no. Bilewski, który udzielał wywiadu gdzieś tam w międzyczasie, widać był, podchodzi do niego reporter, a on nerwowymi ruchami próbuje gdzieś jointa schować. no so, Ale w so, pewnym to się uznał, że mu się to nie uda, a poza tym chyba stwierdził, że jest mu szkoda wyrzucić go, bo jeszcze było trochę... W Spokojnie przed kamerami wziął sobie buszka i dopiero go resztę wyrzucił w trawę i dopiero udzielił wywiadu spokojnie. Co, co, co ja mam ci powiedzieć? Sam występowałeś w tur w turnieju piłkarskim w drużynie Parko Narko. Prawda, występowałem. I, i byłeś jedną z nielicznych osób na murawie w zespole Parko -Narko, która nie przyjęła y, używek w postaci... Znajdujących się w nazwie, w nazwie, w nazwie zespołu. Ja, ja wtedy, błąd taktyczny przyjechają samochodem na ten turniej. No tak, tak. Ale w, meczu, się ale w meczu przeciwko świętokrzyskiej policji musieliśmy zmienić nazwę. <głos> <głos> Nazywaliśmy się Parko Nako. <głos> tak, redaktor Ernest był autorem zmiany nazwy. <głos> Nieobecny niestety dzisiaj. No, no, Albowiem no, uprawia sporty motorowe. Zaprzyjaźnia to znaczy, się ze świętokrzyską. To znaczy, to znaczy, świętokrzyską. Czekana na mechanika. <głos> No to powiem ci, że ma podobnie jak Adam Małysz. tak Kto też uprawiał, uprawiał sporty motorowe z podobnym skutkiem. A ja nawet widziałem, że po, popsuł mu się samochód. Tak, widziałem, że wsiadł znaczy, samochodu. Po, po tym, w co przypieprzył, trudno, żeby się nie popsuł. Także to jest rzeczywiście osiągnięcie. Znaczy, ja się obawiam, że jeżeli on z taką odwagą lądował na różnych, <śmiech> różnych przeszkodach terenowych, jak, jak wylądował tym samochodem, to ja się dziwię, że on w ogóle żyje. Ale może z niego I będzie Adam kierowca, on, małysz, on jest odważny, Adam, Adam no, na pewno. Adam Małysz powiedział przecież, że on jak skakał, to na progu osiągał też prędkości około 100 na godzinę, do tego był w powietrzu, do tego nie miał na sobie nic poza ciężkim kombinezonem. Więc teraz w jest samochodzie, się... który jest obudowany jakimiś żelastwami i... i tak, to prędkość niewiele jest, większa no, na pewno. Trochę no... większa jest, ale... Czuję no się, tak, on się tak, czuje no. tak bezpiecznie w tym samochodzie w tej chwili, że. No, no wiem, bo ja, ja na Nartach, z tego co mi zmierzyli, najszybciej w życiu jechałem ponad 120 km na godzinę. I... No to myślę, na mamucie skoczni. Szk... No, na, na mamucie mamucie na, mamucie na progu 120, masz. No masz około 110 na mamucie, tak? Tylko, że, tylko, że masz... ja cały czas miałem nogi na ziemi, tak, i jechałem. A Adam Małysz wtedy musiał się oderwać od ziemi i lecieć te 200. To długo. No, no 200 metrów to niektórzy tyle przebiec nie potrafią no, nie wytykając palca no, <laughs> także to, to jest wydarzenie rzeczywiście, no, znaczy ja rozumiem to przyzwyczaja do, do szybkości takie, takie doświadczenie rzeczywiście, szczególnie jeżeli oddało się w życiu skoków pewnie koło miliona no nie, <laughs> no, nie no wiesz no, na jednym treningu Alberto Tomba pokonywał koło Alberto koło, koło 1500 do 2000 tyczek ale miniecie tyczki, a w no, to jest, skoku, no to no tak dobra. jest pewna różnica. No, no tak, ale to jest tak, że jak masz dzień treningowy. to tutaj, ale jak masz dzień treningowy, to no to tych skoków, no, to, to, to, to, to tych skoków, skopów, tak. no nie, wiem, no taki Adam Małyś, no to skacze od 2000 dziewięć, tysiące skoków. No dobra, od, od, no dobra, no dobra, od 90, od 96 roku spokojnie skacze na nartach, albo i wcześniej, bo on skacze od dziecka no to on tych skoków parę tysięcy wykonał. No. To jest bardzo bezpłodna dyskusja parę prowadząca tysięcy do, miliona, jednak do niczego. Tak. Oj tam, oj tam, 999 tysięcy, a milion to już jest niewielka. A, a słyszeli redaktorzy o koszulce, którą Czesławowi Michniewiczowi wręczył tak, bramkarz szczęsny. Maciej? Bramkarz szczęsny ojciec. No więc taka była historia, że przed meczem czy po bo, meczu... Bo bramkarz szczęsny jest trenerem. Tak. W koronie, w, koronie, bramkarzy, w koronie bramkarzy, a Michniewicz, jak wiadomo, bramkarzem. Czesław nie jest teraz trenerem zespołu Jagiellonii. Nie był bramkarzem. No tak i oba te zespoły spotkały się, potykały się w trzeciej rundzie. O siebie głównie. Ligo, tak, ligowej. O siebie dokładnie i przed meczem bramkarz szczęsny podszedł do trenera Michniewicza i przyniósł mu koszulkę z napisem CM711. Potem się tłumaczył, że tak jak jest CR7, mają na świecie CR7 to my mamy CM711 CM czyli Czesław Michniewicz a 711 to jest ilość połączeń, które w krótkim czasie wykonał z fryzjerem <grym> z <tym> i ta koszulka została wręczona w uznaniu za siłę charakteru że w ciągu tych 711 nie połączeń w krótkim czasie ani razu nie, nie, nie, ani razu nie poruszył tematu futbolu <grym z tym> Tak. Z tego, co ja pamiętam, to. I Bramkasza, w zasadzie, trener szczęsny powiedział, że on by nie miał takiej siły, żeby tyle razy rozmawiając z fryzjerem, ani razu o piłce. O nowej fryzurze rozmawiali. Ja szczęsnego też pamiętam z tego, że to był pierwszy człowiek, który fryzjera nazwał po imieniu. Tak, to prawda. I pana sędziego w meczu bodajże polonia mika wronki chyba 5-1, jeszcze za Janasa, jak to Janas był tren nie, za Wdowczyka, Wdowczyk był trenerem. Zresztą też Dariusz W, tak, Także wszyscy, wszyscy sobie, siebie równi, natomiast Szczęsny rzeczywiście podstawy miał i on pierwszy fryzjera do tablicy wywołał i myślę, że jest na niego bardzo uczulony. Cud, że nie ma włosów do, do pasa. Ale podobno Czesław Michniewicz się z klasą zachował. Że w czas... sensie, że uśmiał się, z... nie, nie może nie zrozumiał. A to Generalnie to był taki wywiad cały, który tutaj właśnie sobie otworzyłem, który Jacek Sarzało z wyborczej przeprowadził właśnie z bramkarzem, a w zasadzie w tej chwili już trenerem szczęsnym, Maciejem. I tutaj zaraz znajdę fragment, a Michniewicz co na to? Tak? Zaskoczył mnie, przyjął prezent uśmiechnięty od ucha do ucha. Czyli nie zrozumiał. <laughs> Powiedział, że się nie spodziewał i że się bardzo cieszy. <laughs> Już nie pamiętam, ale chyba nawet użył słowa cool czy szok. Coś takiego. Muszę przyznać, że myślałem, że go przytka, a to mnie przytkało. Czy bo, może się bał, że szczęsnego w ryj dostanie, bo to, bo to też się zdarzało w historii futbolu, że Skoro skor już tutaj rodzina szczęsnych bardzo gęsto nam występuje w naszym podcaście, bo to i, i kolega Ernest, jak od niedawna szczęsny. szczęsny. I Wojtek, który puścił 8 goli i, i Maciek to nie wiem czy wiecie ale odbyła się batalia Transferował Janka Szczęsnego czyli o brał brata, o brata. O brata nie wiemy nie wiemy Którego zawodnika ag Agrykoli tak A, właśnie już nie właśnie już nie miał przejść do zespołu jeśli dobrze pamiętam RKS Chlebnia ale w ostatniej chwili został podkupiony i przekonany przez zespół PKS Radość Ładna o, nazwa. Grałem przeciwko drużynie tak. PKS Radość. w tej chwili Jan Szczęsny jest bramkarzem PKS Radość, ale podobna batalia z Chlebnią była naprawdę godna uwagi. Przeciwko Chlebni nie grałem, ale przeciwko Radości zagrałem w Pucharze Polski kiedyś mecz. No, na, na, nawet cały z tego co pamiętam. Chlebnia też ładna nazwa. Też ładna. A, wiesz, jest, w Mazowieckim jest wiele pięknych nazw zespołów. No, nie tylko w Mazowieckim. <laughs> polska obfituje. Tak, no jeżeli jak już się zejdzie poniżej czwartej ligi, to już są same ładne. Podobno koledzy na, na laurze chylicę albo na Perle złotokłos, co ja wycierpiałem. No. Koledzy na zgrupowaniu podobno szczęsnemu młodemu ósemkę przybijali, tak przyjechał. No, tak. no podobno szczęsny dziennikarzom mówił, że wolałby o pytania dotyczące reprezentacji niż klubu. No, po takim meczu to nie dziwne. A dzisiaj się podobno piłkarze reprezentacji nie zatrzymali w tak zwanej mix -zonie. A to za co dzisiaj, wczoraj. wczoraj. Wczoraj. Bo, wczoraj. Bo, wczoraj. Bo za, co, za co PZPN, PZPN przepraszał. specjalny by... komunikat rozesłał. Dziennikarzów, tak. Przepraszał panów tak. dziennikarzów, że im się nie zatrzymały piłkarze. Ciekawe. Ciekawe co się stało. Jest fantastycznie na pewno przed meczem z Niemcyma atmosfera, tak, pomiędzy kadrą a dziennikarzami. Jak kwitnie, jak zawsze. No. Może tak, jak gdzie to było w Szczecinie, w Poznaniu? Gdzie to było, jak reprezentacja, że tak powiem, wymknęła się całemu dziennikarstwu. W Poznaniu. No, to w, w Poznaniu, Krak Krak w Poznaniu. Tak, Polskiego. A tu nie mają się jak wymknąć. No, cóż. No. No, a dali radę. Zobacz, jednak. <laughs> <Ja. laughs> Jeszcze... Jeszcze tak sobie przypomniałem, to, bo tak się śmialiśmy z zawodnika Janusza Gola, no, tak, tak Janusz bohaterem. Tak, no, człowiek z najbardziej piłkarskim nazwiskiem, nazwiskiem na świecie. Tutaj udowodnił. Czy to nagranie, Ale teraz widzę też, że tak, bramkę tak. głową. No. No, no, ale bramki na... takiej, to ja nie wiem, czy on w życiu jeszcze taką bramkę? Znaczy, tak, no, tak, tak takiej wadze no. i Znaczy no, w, w ogóle w historii polska drużyna to zdaje się raz chyba wyeliminowała drużynę rosyjską, czy też wtedy radziecką. Z tego, co ja pamiętam, to chyba jakieś tam Dynamo Moskwa poległo w walce z którymś z polskich zespołów, a tak to generalnie zawsze braliśmy od nich regularne bęski, a już Spartak, no to rzeczywiście robi wrażenie, bo to jest nieprzypadkowy zespół. No Ale nie wiem, czy słyszeliście wypowiedź piłkarzy naszych na temat stadionu w Moskwie, nie? bo to stadion jest pięciogwiazdkowy, fakt, że tam jest sztuczna murawa, któryś z piłkarzy legi powiedział, że lepszą trawę to my na treningowych boiskach mamy. No. No, bo bo naturalną. No. no tak, ale mimo wszystko, no, łatwiej jest utrzymać chyba sztuczną, sztuczny dywan niż podobno jest dramatyczna ta wykładzina tam. Tak? Jest nierówna, są jakieś dziury, doły i tak dalej, i tak dalej. Także oni myśleli, że będą mieli właśnie, że będą grać na dywanie. Okazało się że ten dywan to taki bardziej perskie oko niż perski dywan. No, że to się wyrazy. No, może. To powoli dociera. To... No, mówię, wasze wasze parabole i paralele dzisiaj. Wielki styl. To ja zmienię znowu temat. Brawura. No, to brawura jest to prawda. Zbliża się wielkimi krokami spotkanie Kliczko-Witalia wielkiego zadamkiem za, Wacławem. Wacławem. Ja, czy, ja się tak zastanawiam po co to? Tak, szczerze powiedziałem, po co się robi takie rzeczy, bo... No po to, żeby... żeby... Na pieniędzy. No to tyle ty, ty, to wiem, ale mimo wszystko... ci, On studiował ekonomię, powinno... to ci wyłuszczył. Powinny <grym grym grym grym> być jakieś zasady humanitaryzmu, bo wszyscy... tak jak. Ale to nie jest tak, że to wiesz, że, że, sobie... że ten, który przegra musi umrzeć. To, to... <grym> no ale właśnie tutaj na przykład słyszałem wypowiedź takich dwóch panów specjalistów od boksu z, z, z, z takiego... Z takiego pisma, które się drink nazywa. The drink? drink? The Ring. ring. A, tak A, ja ring. Zrozumiałem drink. drink, no, drink. No, no, to pismo obok się tak. nazywa się drink. I Co ja poproszę. No i właśnie oni tutaj zaczęli się obawiać o zdrowie Adamka, bo no. obaj stwierdzili, że mu bardzo mocno kibicują, że jest świetnym zawodnikiem, który ma wielkie serce do walki i że jest w ogóle znakomity i tylko, że właśnie przez to, że on jest taki świetny i znakomity, to będzie właśnie próbował i będzie ostry i to się może dla niego źle skończyć, bo Kliczko jest znowu z drugiej strony takim zawodnikiem, że nie odpuszcza już w pewnym momencie. Znaczy, wiesz, no ja też czy, czy, czy, czytałem na temat prognoz dotyczących tej walki. Znaczy, ja nie czytałem, żeby ktokolwiek w ogóle, jakiekolwiek szanse dawał Adamkowi, Adamkowi Wacławowi. Wacławowi. Wacławowi Adamkowi. Ja pewnie no kadam jak... też. No, no więc jak Wacław Adamek we, wejdzie w w tak zwany półdystans. No, no, no, no, no, no, no co on może? On może podejść najbliżej jak się da i, I, co? i, bić, i bić z bliska, bo jak, bo jak go Kliczko młotkiem w łeb walnie, no to się no, będzie powalca. Ani no. Kliczko nie jest klocem, który by sobie dał zrobić to, co, co, co Wacław Adamek sobie wymyśli, że mu zrobi. Ani z drugiej strony Wacław rzeczony Adamek nie ma takiego ciosu, żeby mógł temu Kliczce krzywdę zrobić. No nie ma. No. Ale bo cwany jest. Wacław to nie szpilka. Ale Wacław jest cwany. No. Był taki nie, kiedyś no... bokser dawno dawno temu, się ludzi Antra nazywał. On też był nie za duży. I też niewywrotny. Niewywrotny. Też mu wszyscy mówili, że nie ma szans. A jego, po pierwsze, nie było, nie było łatwo trafić, a po drugie, nawet jak się go trafiło, to, no, to znany jest z tego, że... Że dalej. Że jako jedyny e, przegrał na punkt z George'em Formanem, e, wtedy tak. jak Forman zdobywał złoty olimpijskie. No tak. E, jako jedyny dotrwał do, do końca. A podobno no, pie... George, George Forman, to też jest zabawna historia. Widziałem wypowiedź Andrzeja Kostyry, który... Mówił, że kiedyś robił wywiad z Formanem i zapytał się go o trele. W pierwszej chwili Forman nie, nie skojarzył, ale jak mu przypomniał o co chodzi, to mówił: Oczywiście, mówi, że pamiętam, pamiętam, mówi. Mówi, On taki niższy był ode mnie i mi od spodu walił takimi podbródkowymi. Do dzisiaj to czuję. Mówi, czułem, czułem to aż w czubku głowy. Mówi, do dzisiaj czuję w czubku głowy tego jego to, No tak, no to Pietrzykowski walczył z Kasiusem Klejem przecież też i, i też przegrywał z nim na punkty w, na Igrzyskach Olimpijskich, czyli z Buchawedem. Alim, tak? No, było paru takich bokserów, którzy później zrobili wielką karierę w boksie zawodowym i na przykład od takich bokserów jak Pietrzykowski, Kulej czy Trela właśnie dostali niezłe bęcki, no ale wtedy nasi no bokserzy... Tak, tak się mówi, mówi, problem, się, problem mówi się, że gdyby polscy bokserzy wtedy mogli normalnie wyjechać na zachód i walczyć w zawodowym boksie, no to, to mielibyśmy paru mistrzów świata takich no tak. poważanych na świecie, a nie, a nie, a nie tylko w... znanych w lokalnych kręgach tutaj. No tak warszawskich głównie. Albo zakopiańskich, jak to kulej. Albo znanych z tym, że starodawnym człowiek, telefonem komórkowym po głowie dostawali na rynku. Człowiek który, człowiek, który przylał milicjantowi na Krupówkach i, i, i, i dlatego jest sławny w Małopolsce do tej pory kulej. To właśnie dlatego, że wychodząc z dyskoteki, która dzisiaj jest restauracją. Zresztą, jak się nazywa to miejsce? To nie jest istotne. Wierch, nie Wierchy. Jak... Bardzo oryginalna nazwa, jakby <laughs> na tego no w każdym razie. Jakby się nazywała. W każdym razie powiedzmy: jak to, jak to Strong <laughs> A był chyba tam zresztą z zawodnikiem bokserskim, który kiedyś zresztą zagrał boksera, a Danielem Olbryskim chyba nawet byli razem. No, a swoją drogą to kolei chyba też dał policjanta. Jeśli dobrze pamiętam. Milicjanta. Milicjanta znaczy. No i widzicie, jak wiem, się, przepraszam, czy tu biją. Jak wszystko tak, się bo to składa. miało nawiązywać do. No, pod, podobno milicjanci gonili ich aż za ulicę Kościuszki, na której znajduje się ten, ten komisariat, a to kawał drogi, Także że z góry jest Krupówkami. A tam w to można uślizgiem to załatwić. Znaczy, ja nie sądzę, żeby Kulej też był trzeźwy. To <grym> to kiedy... Tym bardziej uślizgiem wtedy łatwiej. A znając, jego, a znając jego życiorys, to jestem więcej niż pewien, że pijany był kompletnie. Nie, bo tak jak mówiłeś no. o tym, że po co Adamek z kliczką? To to właśnie, to jeszcze A tylko... Po co na 100 lat <słuchaj> nie, nie, nie, nie, nie, nie. w nie, To w ogóle nie ma się w ogóle nie, nad czym jest, pochylać, bo to, to już jest. Y, tak, to jest bzdura. Wroński ma 46 to, lat, panowie. To, to jest, y, tak, to jest no i musiał wy... pokój, No, no ale... <słuchaj> ale przygotował się na lanie, bo wystąpił w piance. No nie no, to, nie, to, to rastułem, że dla Masakra. pieniędzy, ale po co? No, po, po co? To dobre, wroński takie, następ... takie dobre skojarzenia we mnie w, następnym, w następnym pojedynku proponuję, żeby kogoś bardzo mocnego, świetnego szachistę przeciwko nas tu Najlepiej na wózku i z baseballa. Nie no, przecież mówiliśmy już o dyscyplinie, która nazywa się chess boxing. A tak, mówiliśmy. Tak, tak, tak, tak. Może tam na stole miałby szansę, znaczy Wroński. To... Nie, nie, no, nie. Za gorące ja, szachy podłączyć ja, ja, tylko. Ja, ja myślę, że Wroński jednak... Udusiłby przeciwnika. Tamten by zrobił roszadę, a ten, a ten Nelsona. Nelsona by mu założył. Albo kon... jak ki, ki, killer wepchnąłby mu piątka gdzieś tam. Wiesz, ten, ten, ten muskoczka na F3, a tamten mu złem. Nelson. Jest mistrz wujek Staszek Wrojski, biskiec tej riposty. Dobra, myślę, że należy się pożegnać ze słuchaczami. Do przyszłego tygodnia, miejmy nadzieję. No na pewno. A czy będzie po meczach reprezentacji? Tak, to już, już będzie. Już, już tak, już wtedy Niemcy najadą ale... Gdański, Westerplatte. Tak, mam nadzieję, że jeszcze przed tą właśnie historyczną walką uda nam się nagrać kolejny podcast Przed Niemcem? 6 Nie, września. Po, po, Niem po Niemcy. Ale tam ale przed... walą do tego Wrocławia, to bilet jest strasznie trudny Tak, do Gdańska. Tak. A, do Wrocławia? Nie, do Wrocławia, na walkę. na walkę. No to normalnie będzie ten. Nie, no zobaczyć... Rumble in the jungle. No, na stadionie. Znaczy, no to... na ja powiesz... przez lornetkę. Tak, no. dokładnie. Jak no. się gdzieś na u góry, to jest kawał stadionu jednak. To ten ring, to tak będziesz wiedział, że gdzieś tam jest ring i może gdzieś no. tam jest nawet kliczko. To nie będzie tak, jakbyś, tak, jakbyśmy normalnie stanęli sobie w pokoju, postawili cukiernicę na dole i patrzyli, gdzie dwie mrówki się tam <głosy> <głosy> <Nie>. <głosy> To taka walka będzie. <głosy> Bez lupy nie rozbierasz. <głosy> I, nie, i, i, I żegnają nie. się. Naprawdę, paralele. <śmiech> Michał zapada się, żegna Ernest Gawel <śmiech> Ernest Gawel, tak? Z swojego samochodu gdzieś tam. Ze kołem. Czekając na silnik, <śmiech> tak. znaczy, Mam tak. nadzieję, że nie musiał się przebrać spódnicy, żeby mu ktoś pomógł. <śmiech> Marcin Magdias też. I przemyk, kontaciuk. <śmiech>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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku Turku ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Richard Czerwiec. choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule,